Witamy bardzo serdecznie w 32 drugim odcinku podcastu bezimienny. Trzydzieści dwa razy nas słuchacie. Mam nadzieję, że są jeszcze tacy. I lecimy z kolejnym odcinkiem. Z odcinkiem, w którym dzisiaj znowu mamy dość nietypowy skład, bo jest dzisiaj z nami Tomek Zawacki. Cześć, dzień dobry, witam. Jest z nami oczywiście Jacek Kaleto. Witam wszystkich. I jak zwykle ja będę prowadził, czyli Christian Kender. Słuchajcie, czy Norfała znowu nie ma, znowu sobie robi przerwę. Mam nadzieję, że już będzie za tydzień, chociaż tego może już nie obiecuję, bo obiecywałem, że dzisiaj będzie, a dzisiaj go nie ma, więc nie obiecuję. Mam nadzieję, że będzie już już za tydzień. On akurat teraz jest w trakcie przeprowadzki, więc też za bardzo nie może, ma, ma tylko telefon, telefoniczny internet, więc tu może być problem, ale pow powinien już sobie za tydzień poradzić. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych seriach, które mamy na konsolach głównie. Będziemy rozmawiać o seriach i o tym, czy już nie powinny się skończyć. Mamy Call of Duty, Assassiny, Far Crye, Heroes of Might and Magic i wiele, wiele innych serii. I dzisiaj sobie porozmawiamy, które naszym zadaniem powinny już, już po prostu się zakończyć. No, ile można to wypuszczać, żegamy tym i już nie chcemy w to grać. Więc dzisiaj sobie o tym pojedziemy w temacie głównym. No i w sumie będziemy rozwalać pomału tematy, dzisiaj jest z nami gość Tomek, więc Tomek dzisiaj sporo fajnego kontentu przygotował, więc bądźcie z nami, jedziemy, jedziemy oczywiście z wiadomościami ze świata i może niech nasz gość zacznie pierwszy. No więc tak ogólnie jak te newsy przeglądałem to nic takiego oprócz tego całego Wiedźmina, który zalewa wszystko i wiesz już w lodówce i w pralce yes, mieszka, yes, yes, to, to yes, no. ja nic o tym nie będę mówić, a ja czekam na grę a z newsów mam też bardzo fajny, też o tym dużo y, się mówi, ale to też dotyczy mnie, więc może to powiem, że Konami usuwa y, dema próbnego teasera, playable treasure, czyli PT z dysków, znaczy nie z dysków, tylko blokuje możliwość ściągania na konsoli bo jak wszyscy wiecie to była afera z, z Kojimą naszym kochanym i coś tam poszło naprawdę nie tak i, i po prostu te demo znika, znika szybciutko a nie wiem czy kojarzycie taką sytuację jak kiedyś był Flappy Bird Flappy Bird, który został usunięty z oficjalnego sklepu Google i telefony z zainstalowaną tą grą poszły na Ebay za jakieś tam kolosalne sumy i sytuacja się pojawia w tym momencie, taka sama że wystawiają ludzie konsole PlayStation 4 z zainstalowanym DEM-MPT, i żądają za to jakieś naprawdę duże pieniążki. I nie wiem, jak uważacie, jak, jak podchodzicie do tej sprawy, bo ja osobiście powiem, że mam takie PETE już na dysku schowane, konsola zabezpieczona i czekanie na dobre lata. E, dobra, <grym> to, to może ja powiem. E, faktycznie jest coś takiego, wyobraźcie sobie, że przeglądałem e, eBay e, w Wielkiej Brytanii u mnie i słuchajcie, konsole są po 1000 funtów tylko, że z, właśnie z demem tego, tylko zauważyłem, że nikt tego nie kupuje, one są po prostu no. stawione z tym demem. Ale raczej nikt tego nie bierze i wiesz, jeżeli ktoś wystawi za 1000 funtów, a patrzyłem wiesz za 380 funtów, czyli praktycznie może trochę więcej niż premierowa cena e, i też jest te demo, to, to, to, to i te ceny są zawyżone i tak, ale jeśli chodzi o te pet to ja usłyszałem, że podobno tam będzie data zakończenia tego i tak. Że... A właśnie, właśnie Ci powiem, że mam tą wersję, którą pobrałem od razu, jak na targach czy ogłosili, że można takie demo spróbować, mm -hmm. i ja mam bez żadnego licznika, czyli dopóki nie wypuszczą jakiegoś pacza, jakiejś łatki, to y ja mam moje PT niety nietykalne. No tak. więc... Słuchajcie, yeah. słuchajcie, za 20 lat, jak ja tą kosolę sprzedam, to wam się pochwalę, ile, ile, ile pieniążków zarobiłem. Nie? No jak ja ci wytrzyma, tyle. Zobaczymy. A drugi news. O, właśnie. A drugi news, drugi news to jest bardzo fajne, bo też mnie cieszy. Mianowicie w wersji PC-owej gry Grand Theft Auto 5 jako ekskluzywny taki fajny feature, był dodany edytor filmów. Tego nie było na innych innych konsolach, na PlayStation 3, 4 tego nie było i teraz zapowiedzieli, że pracują właśnie nad edytorem, który będzie na, nowe, na konsolach nowej generacji, na starej konsolach raczej już tego nie będzie, mhm. ale ja się z tego cieszę, bo, bo naprawdę to da kolejne trzecie życie tej grze, a że ja lubię GTA, to ja chcę, żeby było jak najwięcej GTA. Tak, ja ja ten, ja, ja osobiście y, nie kręciłem żadnych filmów i akurat y, mnie takie rzeczy nie erają, że nie dość, że w grze spędzam setki godzin, to jeszcze będę filmy sobie z tym nagrywał, więc nie, nie, nie. Y, to nie dla mnie, ale wydaje mi się, że osoby, które siedzą w temacie i, i, i lubią tego typu rzeczy, no pewnie będzie zajebiste. Wydaje mi się, że ten edytor będzie dobry jak wszystko, co robi Rockstar. No szczególnie, że tam już naprawdę fajne filmiki powstają. Nie wiem, czy, czy widziałeś na tym social Clubie, mhm. ale nie, ludzie nie, niektórzy... To możesz sobie przejrzeć, bo tam naprawdę ludzie mają niektórzy taki talent do robienia filmów, że niektórych polskich tych reżyserów powinni zwolić i zatrudnić takich ludzi, bo mają... No, wszystko tam można zrobić w tych filmikach. Każdy niech sobie to sprawdzi i zobaczy. To super sprawa. nie? Mhm. E, dobra, więc jak wiecie, wychodzi to na konsolach nowej generacji, więc będziemy mieli też edytor filmów. Fajnie. Dobra, więc to może ja coś powiem, słuchajcie, no wychodzi nowa gra o desce, gra, która, o Jezus, naprawdę miałem setki godzin w tym, szczególnie w części drugiej, w trzeciej też sporo, ale, ale szczególnie w części drugiej, nazywa się Tony Hawk Pro Skater 5 i będzie to już w tym roku, chyba nawet jakoś niedługo, za parę miesięcy mam na myśli. I słuchajcie, widzieliście może screenę z piątki? A czy chcesz powiedzieć, że te screeny, które były na internecie, to już są z tej faktycznej gry? No i właśnie to jest problem, że niestety wszystko na to wskazuje, że tak. No to powiem Ci, że jestem zadziwiony, bo właśnie jak patrzyłem na, na te screeny, to tak myślałem, że dali z jakiejś poprzedniej części, czy to z PlayStation 2, czy. czy, czy z innej konsoli mhm. i jeżeli ty mówisz, że to ma być z tej nowej gry, no to, no to jestem niepocieszony. Bo... E, tak, e, wiesz co, bo masz tutaj analogiczną sytuację z Carmageddonem, bo wychodzi nowy Carmageddon. Nie wiem, czy widziałeś, jak wygląda Carmageddon nowy. A to akurat jest e, gra mojego dzieciństwa. I na tą grę, jak to na konsole wyjdzie, to będę najszczęśliwszym facetem na świecie. Tak, Fajnie a, to wygląda. Ale, ale, ale widzia, widziałeś nowy karabin? Widziałem, widziałem. No, no nie i... powala graficznie, Dokładnie. ale ale ma, ma ten stary styl. Zachowali to. Tak. Ale no i tu chyba mamy dosyć podobną sytuację. Tutaj też y, nie będzie szału, jeżeli chodzi. O, o grafikę, a po prostu wychodzi kolejna część, będzie miała pewnie te same pomysły i będzie po prostu w jakiś tam sposób rozwijać. E, i, I tyle. Więc no Słuchajcie, Tony Hawk miał parę fajnych elementów. Przede wszystkim był zajebiście arcade'owy, więc robiliście takie triki w powietrzu, że to szok. Skate to jest totalna symulacja. Słuchajcie, mieliście rewelacyjną ścieżkę muzyczną. Przecież ta muzyka w Tony Hawk'u jest do dzisiaj zajebista, przecież Papa Roach, to Ja zacząłem słuchać Papa Roach właśnie od dwójki. Rewelacja. I oczywiście, co mi się bardzo podobało, edytory. Ten edytor w dwójce, w trójce, doskonale je pamiętam. Ludzie robili od groma swoich własnych plansz i no, ta gra się nie kończyła. Praktycznie się nie kończyła. To było dla mnie zajebiste. No, po prostu było zajebiste. No i słuchajcie, no wychodzi ta piątka, no, bo boję się, że to będzie to samo, co z, właśnie z Carmageddonem. Czyli, że to będzie tak mm, stosunkowo niszowe, że to nie będzie taki produkt, za który trzeba będzie zapłacić dwie stówy, tylko raczej będzie to indyczek za, dajmy na to, kostówki. I to będzie takie trochę niedopracowane. Licencja muzyczna to wydaje mi się, że w ogóle i nie będzie, albo będzie bardzo słaba. Eee, I o, o to się boję. Fajnie, że piątka wychodzi, bo chętnie w sobie coś takiego pogran, no, Przecież ostatni ten Tone Hawk, to, to, to z deską, e, nie, nie wiem czy kiedykolwiek mieliście z tym styczność, ale to przecież miała wszędzie trójki i czwórki i to się nie, da, nie, nie nadawało do niczego tak na dobrą sprawę, więc fajnie, że wychodzi piątka, ale mam tutaj troszeczkę obawy w stosunku do tym, jak to będzie końcowo wyglądać, tym bardziej właśnie, że te screeny prawdopodobnie są właśnie z piątki, więc średnio. No, no dobra, słuchajcie, nie wiem czy... Dobra, to lecimy w takim razie, dalej mamy sprzedaż, słuchajcie, sprzedaż w UK w tym tygodniu, no i co, no i bardzo się, znowu się cieszę, Mortal Kombat 10 na pierwszym miejscu, trzeci tydzień. Dalej mamy GTA 5, trzecie miejsce Battlefield Hardline, czwarta FIFA, piąta Minecraft na playkę, szósty Techland, robisz to dobrze, szósty Dying Light. Siódmy Minecraft na Xboxa, ósmy nowe Call of Duty, coś słabo Call of Duty, dziewiąte nowe Halo The Master Chief Collection tylko na Xbox One dziesiąte w Wrestling, boże ludzie w to grają. Słuchajcie, no tutaj jeżeli chodzi o listę to praktycznie się nie zmieniła, martwi trochę Call of Duty nowe, że jest na 8 miejscu, season pasy cały czas wychodzą, dodatki do tego cały czas wychodzą, mam akurat gram w miarę codziennie no to jest trochę inny Call of Duty to jest jednak bardziej ambitny Call of Duty i powiem wam, że tak jak mówiłem już wcześniej dużo ludzi jednak wróciło do Ghost'a i sporo moich znajomych, którzy grali w Call of Duty, ostro wrócili do Ghost'a, lepiej im leży to online'owo, no tutaj troszeczkę rozgrywka jest bardziej dynamiczna i trochę inna fajnie, że ten Dying Light jest na szóstym miejscu fajnie też, że Mortal Kombat jest dalej na pierwszym miejscu ale już wyszedł Projekt Cars i on z pewnością wskoczy od razu na pierwsze miejsce. E, dobra, to słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o sprzedaż, tutaj nie ma co ten, co, co, co się rozwodzić na tym, standardowo jest tak samo jak w zeszłym tygodniu e, i przejdźmy do głównego tematu, więc serie, które powinny się zakończyć. E, słuchajcie, jakie jest wasze zdanie? Ja, Jacku, jaka seria twoim zdaniem powinna się zakończyć? W ogóle jest taka seria? Zakończyłbyś coś? Jest tony takich serii, ale no muszę wybrać tylko trzy, więc no, takie, które powinieneś, wiesz. Takie, w które nie gram, a powinny już umrzeć dawno, to na przykład Call of Duty, Battlefield, FIFA, PES, UFC. Sporo by tego wymienić, ale zakładając, że wszystkie te to na pewno. Albo umrzeć, albo przejść na... Albo umrzeć, albo przejść na tryb taki, jak kiedyś mówiłem, czyli co roku DLC z darm darmową aktualizacją składów, koszulek i tego innego badziewia? I na przykład no, no. teraz na, nie wiem, 5-6 lat kolejna część i tyle. Tych wszystkich serii? Tak. Aha, a to nie masz, nie, nie masz na przykład czegoś takiego, że... Ee, nie wiem, bo w Call of Duty, przeszedłeś w ogóle, Jacku, jakieś Call of Duty w ogóle, kiedykolwiek? Pierwsze trzy z uśmiechem na twarzy, czwarte z lekkim już obrzydzeniem i od tamtej pory już nie dotykałem. Aha. No tak, a nie, nie masz na przykład czasami te, tak, że kurde, pograbisz sobie w Call of Duty. Już dawno nie grałeś, to a, to bym sobie pograł w Call of Duty, nie? Raz tak miałem przy Aha. Call of Duty Ghost, tak zobaczyłem tego pieseła, co tak biegał. Tak w sumie mhm. dla zabawy chciałem się, nie wiem, odpalić to i zobaczyć, z czegoś tak ludzie śmieją, ale stwierdziłem, że nie. Szkoda mojego czasu. A gdyby na przykład Batman wychodził co roku? To też musiałby się skończyć. Też musiałby się skończyć. No właśnie. A, e, dobra, to... Asasiny. No, asasiny, no ale asasiny... Znaczy, widzisz, ja asasiny bardzo lubię i... No nie, no, dla mnie nie. Mo może przesadzają trochę, że wychodzą co roku, bo, bo przesadzają, ale moim zdaniem niech sobie wychodzą co roku i niech na przykład co druga część będzie słaba, co akurat co drugą część e, mogę nie kupować, ale co druga część wydaje im się też e, dobrze to zrobić, więc e, wiesz, no teraz zapauzuję i mam nadzieję, że że ten nowy assassin w Londynie zarządzi. Szczególnie, że to jest w Londynie, więc jestem ciekaw, jak to będzie, a Londyn w miarę dobrze znam, więc, więc to może mi się na przykład bardzo spodobać i na to też czekam. Szczególnie, że to tam, to wygląda trochę w styl wiktoriański, więc do The Order będzie podobny, więc nie no, może być fajne. E, może być fajne. Słuchajcie, no jeżeli o mnie chodzi, no to metal. Wydaje mi się, że po piątce, jak wyjdzie piąty metal. To już ta seria powinna umrzeć. Umrzeć kate kategorycznie. Nie ma Kodzimy, nie ma osoby, która zawsze stała za tym i zawsze to robiła, w związku z tym to już będzie zupełnie inna gra po tej piątce. I wydaje mi się, że ta seria już powinna zniknąć właśnie po piątce z w ogóle. W ogóle z, elek z elektronicznej roz rozrywki jakiejkolwiek. No? Bo to jest, to jest, w sumie właśnie to, o czym gadaliśmy przed włączeniem nagrywania, nie? Bo są serie, jako serie gier i są serie gier, które tak naprawdę nie są seriami, tylko mają nazwę, no. Yy, Powiedziałaś o Metal Gear Solid i tutaj się z Tobą zgodzę w 100%, bo yy, Metal Gear Solid to jest seria, która opowiada jakąś tam historię jakiegoś tam żołnierza, ludzi i w pewnym momencie robi się w każdej, obojętnie jakiejś historii jakby miała tyle części, to w pewnym momencie się robi ciasno i nie ma gdzie, gdzie dołożyć kolejnej gry. A mm, robienie czegoś takiego, jak e, wychodzi, wychodzi na przykład <śmiech> powiedzmy nowy Baty Metal Solid, tak Solid wychodzi nowy Metal Gear Solid e, i wychodzi on chronologicznie jest to część, która się dzieje przed y, pierwszymi grami na NES-a. Tak? Potem wypuszczają to, co się dzieje po czwórce i w pewnym momencie robi się taki zamęt, taka fabularna papka i, i historia, która się nie trzyma kupy, przez to właśnie, że za długo ciągną tą daną historię i nie chcą odpuścić. A z kolei serie jak na przykład, Meta, jak na przykład Final Fantasy, co tak naprawdę każda gra z tej, z tej serii jest czymś innym, tylko dzieli wspólne na przykład elementy, mechaniki albo jakiś tam styl. Świat też w jakiś Dokładnie, no więc... Ho. Takie serie jak dla mnie powinny się pokazywać i ja z taką samą przyjemnością zagram w kolejne Final Fantasy powiedzmy 50, jak, jak grałem załóżmy w ósemkę i dziewiątkę, tylko jest jeden mały, mały taki szczególik, te gry muszą być dobre, bo na przykład lubię serię Assassin's Creed, ale nie każdego Assassin's Creed wielbię i jeżeli Assassin's Creed jest do niczego, no to po prostu mnie ta gra nie obchodzi. Mhm. I... i, i chyba do tego najbardziej trzeba sobie odpowiedzieć najpierw na pytanie yy, o jakich seriach gadamy, bo, bo niektóre serie nie chciałbym, żeby się skończyły, bo naprawdę część mojego powiedzmy dorastania były takie serie jak Metal Gear Solid, Final Fantasy, nawet Tony Hawk, tak jak wspomniałeś, no to przecież chyba każdy, każdy Polak yy, rocznik 85 no to chyba cię na tym wychował i na, na, na, na, przeczy, na, na boisku próbował swoje rzeczy deskorolką kupioną w Tesco, tak? I... No tak. Mm -hmm. Słuchajcie, bo ja mam jeszcze taką jedną serię o której właśnie chciałem trochę powiedzieć o Far Cryu Słuchajcie, Far Cry trójka była dobra trójka naprawdę była w porządku a czwórka już trochę odcina kupony i niewiele wprowadza do świata i teraz już coś słyszałem o piątce więc znowu wychodzi nam seria, którą Ubisoft lubi tak właśnie walić i jak Assassin wychodzi co roku to na przykład Far Cry, tak sobie myślę że będzie wychodził co dwa lata tylko że będą zmieniali otoczenie i nic więcej. Tylko, że Assassin w pewien sposób jakoś mimo wszystko rozwija się jakoś me mechanicznie, bo od jedynka była troszeczkę inna niż dwójka, trójka, czwórka. To, to, to, to troszeczkę było sporo innych elementów i różne ciekawe rzeczy dodane. A zobaczcie, że Far Cry 3, A4 tam już niewiele się zmienia i obawiam się, że piątka będzie takim samym mało koncepcyjnie rozwiniętym tytułem, jakim jest czwórka. I jeżeli piątka wyjdzie mi, dajmy na to, nie wiem, w Tajlandii, czy gdziekolwiek, czy sobie wymyślą na wulkanie Etna, czy gdzie tam chcą to robić i zmieni się tylko i wyłącznie otoczenie plansza, to będzie to słabe. To dla, dla mnie już Far Cry może nie istnieć. Fajnie, że jest ta swoboda i fajnie, że to jest wszystko to, co Far Cry miał zawsze do zaoferowania, ale... To już jest odcinanie kuponów, to już, be, to już będzie to samo. To równie dobrze właśnie mógłby być do tego patch. Eee, tak, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi, dajmy na to o FIFA na przykład, bo, bo Jacek mówi, że Jacek, dla niego FIFA mogłaby nie istnieć, ja wiem o tym, ale akurat jak grałem dużo w FIFA, to akurat Wam powiem, że FIFA robi małe kroczki do przodu co roku, bardzo malutkie. Oczywiście zmieniam skład, oczywiście trochę tam niby graficz, grafika, to no okej, okay, że animacje i tak dalej, fajnie, to wszystko fajne, ale robi malutkie kroczki do przodu i wierzcie mi, że każdy, kto, kto gra w FIFA, a zobaczcie, że FIFA jest zawsze w top 10, bo zajebiście się sprzedaje, to powiem wam, że nikt by nie chciał, żeby FIFA na przykład stała dwa lata, w sensie, że nie wyjdzie mi, daj mi na to teraz we wrześniu, FIFA 16, tylko dopiero FIFA 17 za, za dajmy na to teraz półtora roku. Żaden fan FIFA nie chciałby czegoś takiego. Więc te, te gry muszą wychodzić. Akurat sportówki jej muszą raczej wychodzić, nie tylko ze względu na aktualizację składów, ale mimo wszystko te gameplaye się trochę zmieniają. Szczególnie przy FIFA. FIFA jest akurat dobrze robiona. PS miał problemy, ale teraz PS odbudowuje się pomału i zaczyna gonić FIFA i już mam wrażenie, że w ogóle przegonią i znowu Konami z PSM będzie wyżej niż FIFA. Zobaczymy jak to będzie dalej. Ale jeżeli chodzi o gry właśnie sportowe, to ja bym je póki co zostawił. Teraz akurat wchodzimy w nową generację, więc są nowe silniki, więc to też jest trochę inaczej. że dopiero wszedł teraz, jest beznadziejny, ale myślę, że już za roku za rok będzie dobrze. I dla mnie dobrze, że wychodzi co roku. A czy wiecie co, ja tak myślę nad, tym, nad tymi seriami, no, mm producenci robią kolejne części z jednego powodu, yy, mają sprawdzoną markę i tak naprawdę jak sobie pomyślicie, no to jak myślicie o danej serii, to pierwsze co przychodzi Wam do głowy, to jakiś element yy, albo mechanika z tej gry, którą wiecie, że w kolejnych częściach będzie. Na przykład jak właśnie powiedziałeś Far Cry, no to pierwsze co widzisz, wielki, otwarty świat i możliwość yy, przechodzenia misji po swojemu, tak? Jak widzisz, jak, jak, jak słyszysz seria Metal Gear Solid, no to yy, chowanie się w kartony, yy, jak słyszysz Assassin's Creed, no to pierwsze co przychodzi ci rzucanie się na ludzi i zabijanie po cichu, tak, skakanie po dachach. I słyszysz seria Need for Speed, no to już wiesz, że to będzie coś, policja, uciekamy, gonimy się troszeczkę tuningu, może wszystko fajnie, efektownie. I, i ja bym, chyba nie chciałbym, żeby jakaś seria się skończyła, bo jak na przykład... Y jest jakaś gra, która na przykład ma, powiedzmy, w nazwie Battlefield, no to ja mniej więcej wiem, co od takiej gry oczekuję. I fakt, faktem, że Battlefield Hardline mógłby, jak dla mnie, nie być serią Battlefielda, bo za dużo z tym Battlefieldem nie ma wspólnego, a, a nawet powiem, że to jest rysa na tej całej serii, i spokojnie mógłby się nazywać Hardline, tylko że on wtedy by się nie sprzedał, więc chcąc czy nie chcąc, te serie będą powstawać dalej, więc. To jest takie zamknięte koło. I to jest złe, i to jest dobre według mnie. Mm -hmm. eee, tak, ja jeszcze chciałbym trochę powiedzieć o tym Bioshocku. Otóż e, twórca w sumie Bioshocka, właśnie ten e, Ken Vine, stwo stworzył Bioshocka i on sobie odszedł od tego Bioshocka. I teraz tak. Czy twórca w takim razie, który stworzył, no przypadek Kodzimy jest, jest w sumie ten sam czy w takim razie on powinien zabrać tą grę czy ktoś inne studio sobie powinno brać i robić tego bioszoka? i z pewnością my kupimy tą grę za markę, ale czy jakość będzie taka sama w sytuacji, w którym był właśnie Levine w studiu, nie wydaje mi się więc tu też nie do końca, wyobrażacie sobie na przykład jakby GTA było robione co roku nie wydaje mi się, żeby był na tak samym poziomie, na jakim jest teraz dam sobie rękę obciąć, żeby był słaby, że co roku, znaczy by był, jakiś tam poziom by trzymało, ale nie by, był na tak wysokim poziomie jak teraz. Nie sprzedałoby się, nie sprzedawałoby się co roku po te, po te trzydzieści parę milionów egzemplarzy. Nie wydaje mi się. Tak, no dokładnie. No każda seria, która wychodzi co roku, to, to, to prędzej czy później zostanie takim tasięcem, wypuszczalem, tylko ze zmienionymi teksturami. Ale to, to, to wszystko zależy od, od, od, od ludzi, co robią te gry. No jak, Od deweloperów, jak im tam nacisną, że mają tak robić, no to będą robić. I wtedy to się na serii odbije. I tyle, ale... No to, no w sumie macie rację. Takie serie powinny troszeczkę, troszeczkę, rozciągnąć swój ten termin wydawniczy. To chyba i by na dobre im wyszło, bo by naprawdę te gry chyba się lepiej sprzedawały i my byśmy odpoczęli. Bo, fakt, faktem, yy, mówicie Call of Duty, że już Wam się przy... ja, Jackowi, tak, że Jacek się, tobie przyjadł te Call of Duty. Yy, I masz racji w tym, bo jak, jak słyszę kolejne Call of Duty, to słyszę, filmy, raczej film Michaela Beya z wielkimi wybuchami, troszeczkę strzelania, jakaś głupia historia, koniec, dziękuję, kolejna część, taki film na, na, na sobotę wieczór, ale z drugiej strony czekam na kolejną grę, bo, bo, bo się przyzwyczaiłem już do tego, co ta seria oferuje. Mhm. A widziałeś tam e, filmik z Black Ops trójki? Black trójki, nie, nie widziałem. Nie widzia e, widziałem, widziałem, widziałem, przepraszam cię. To coś ale ten, Deus Ex, nie? ale de la Deus Ex, tak z tą datą do przodu i co się będzie działo. Tak. No i to jest właśnie ciekaw, ciekawy, ciek no. ciekawa rzecz, bo to seria Call of Duty, więc wszyscy wiedzą, co, co, co, co w tej grze będzie, mhm. a może się troszeczkę ta, ta, ten system gry zmienić, tak? No może troszeczkę to być śmieszna hybryda, tylko żeby to ładna hybryda była, Tak. No tak. A nie jakiś mutancik. E, dokładnie tak. E, słuchajcie, e, czy jeszcze chcemy coś na ten temat powiedzieć? E, e, tak, jeżeli chodzi o Call of Duty, to tu masz dosyć fajną sprawę, bo masz trzy studia, które robią co 3 lata grę, więc dostajesz po prostu grę, która, na którą już 3 e, lata jakieś studio dłubie, więc to nie jest jakiś e, słaby produkt tak na tą sprawę, bo to są naprawdę dobrze zrobione gry i ja wiem, że to są dobrze zrobione gry i tam nie ma bugów jak w tych wszystkich Battlefieldach ostatnio tylko po prostu to, to są gry na najwyższym poziomie jeżeli chodzi o technikalia grafika w nowym kolu to w ogóle jest też świetna i przerywniki filmowe te, też są naprawdę bardzo fajne słuchajcie no czy powinniśmy kończyć te niektóre serie no, ja, ja myślę, że niektóre powinny się skończyć ale sobie nie wyobrażam na przykład żeby teraz wychodzą Hirosy 7, ja oczywiście to biorę Niezależnie od tego jakie to będzie Słyszałem, że będą dobre Nareszcie Hirosy wracają na, na dobre tory I słuchajcie, no, takich tasiemców mamy od groma tak? Tropico 5 ostatnio wyszło Mortal Kombat 10 tak? no, Mamy serie, które no, Muszą wychodzić, tak? dobrze, że nie wychodzą zbyt często Ale, ale jednak, jednak Będziemy chyba Grali w te same gry Przez jakiś tam dłuższy czas i tego niestety w żaden sposób nie zmienimy i tak w sumie gramy cały czas te same gry No nie oszukujmy się, no, na ogół są numerki w tutyłach praktycznie każdej gry, w większości a jak jest nowa marka to, to zobaczcie, cały świat czeka na Wiedźmina trzeciego tym razem, więc coś w tym jest i niestety będziemy w to grali, dobra słuchajcie e, kończymy może temat nasz główny, e, przejdziemy do tematów growych e, jest z nami gość Tomek Tomek ma dużo kontentu dla nas, bardzo się cieszę. Ja się dowiem parę rzeczy, bo akurat będę miał też parę pytań, więc Tomku zacznij od czego chcesz. Zobacz, ja patrzę od czego ja mam zacząć i może zacznę od, od, od, od rzeczy, z którą najkrócej spędziłem czasu, a będzie to projekt CARS w pracy. Powiedzmy sobie ogrywałem tą gierkę. Kierownik nie słuchaj tego podcastu. Masz lepsze rzeczy do roboty. Pracuję ładnie. I pograłem łącznie powiedzmy tak 4-5 godzinek w tą gierkę. Mhm. Co e, mogę po... dzi dzisiaj, wczoraj? Bo to, bo to teraz. Wczoraj, wczor wczoraj i dzisiaj. Wczoraj o, i dzisiaj. O, tak o, tak, o, tak o. na spokojnie, bez przerywania. Tak. Pobawiłem się tą grą. Jak pamiętacie z poprzednich odcinków, co, co mówiliśmy, na co czekamy właśnie w tym 2015 roku, to właśnie to była jedna z tych gier, na które ja czekałem. Mm. I kurczę, muszę powiedzieć, że ani nie jestem zadowolony, ani, ani, ani nie jest zła ta gra. Tak? No jest to coś innego niż myślałem, że wyjdzie. Bo powiem tak... Najważniejsze w tej grze, znaczy co, co, co chciałem od tej gry, to chciałem bardzo fajną symulacyjną fizykę, tam powiedzmy jak auta się zachowują e, i żeby to było jak na żywo. I powiedzmy, dostałem to. Jestem z tego zadowolony, bo fizyka prowadzenia samochodów jest naprawdę fajna. E, można suwaczkami sobie wszystko po, poustawiać, jak nam się podoba. E, Igierka może być dla, dla, dla ludzi, którzy nie mają aż tak dużo wspólnego z motoryzacją: e, ustawią sobie automatyczne skrzynie biegów, tak, wszystkie asysty i będą się dobrze w tym bawić. I też ktoś, kto chce się pobawić w symulację, też ustawi sobie przyściutko, tak, że naprawdę koswortem no, e, to wy nie wyjedziecie z pierwszego zakrętu bez, bez, bez jakichś bączków. Mhm. E, I to, to i na, na, tym, na tym punkcie nie zawiodła ta gra. No, jest symulator, można zrobić z tego naprawdę fajną grę. Fizyka jazdy, jakby miał do czegoś porównać, no to jest to, jest to bardzo zbliżone do forzy motorsport 5, z tym, że troszeczkę fajnie jest oddany, oddane, nie wiem jak to powiedzieć, no materiał opony, tak? no bo czuć, czuć jak, jak, jak, jak, jak trzemy, trzemy oponę, jak chodzimy w zakręt, czuć to lepiej niż w forzie. Mhm. Więc, więc na tym, pod tym punktem jest wszystko fajnie. Grafika. I tu jest właśnie to moje zmieszanie, bo o ile samochody naprawdę wyglądają fajnie, nie jest to poziom co prawda Drive Club'a, może o oczko wyżej niż załóżmy w Forza Motorsport 5 te samochody wyglądają i oczywiście mówię o wersji na Playstation 4 tak, żeby tu od razu nikt nic nie powiedział, że na PCcie to chyba nie widziałem tej gry mhm. problem jest z otoczeniem, bo i asfalt nie wygląda jakoś rewelacyjny i, i, i otoczenie, i stadiony, i te pobocza, i drzewa to no, to Fakt, faktem, że nie, nie patrzymy na to jak jedziemy, bo nie mamy czasu, ale jednak jak już zaczynają się powtórki, co bardzo fajnie można w tej grze oglądać, e, widać jak się całe połacie stadionów czy, czy, czy, czy, czy tam drzew dogrywają, no, widać ząbki w odbiciach, no, nie, jest to, nie jest to poziom jaki przyzwyczaiły, jak, jak, jak, jak, jak gry mnie przyzwyczaiły w tym momencie do PlayStation 4 poziomu, tak? No, jest bardzo średni ten poziom graficzny. Ale najładniejsza rzecz to jest widok z kasku, bo jest parę widoków. Wszystko można kompletnie sobie ustawić, jak się chce, tam siedzenie niżej, bliżej, yy, różne suwaczki, efekty graficzne, co jest też nowością, bo w grach na konsolach raczej nie mamy możliwości ustawienia efektów graficznych, a tu możemy powyłączać, na przykład odbicia światła, yy, odbicia słońca i inne takie pierdołki. Ale widok z kabiny, z kasku jest rewelacyjny. Po prostu to jest coś... Yy... Graliście w Need for Speed Shift kiedyś, prawda? Mm -hmm. Ogólnie to ta sama firma tą grę robiła, co zrobili tego Shifta i pomyślcie sobie teraz o, o Shifcie, jak jeździcie w e, najszybszym BMW, wchodzicie w zakręt, cała kabina się trzęsie, słyszycie blacha, jak prawie zaraz ma odpaść e, i teraz podciągnijcie to do grafiki HD i macie praktycznie e, Projekt Cars, bo, bo naprawdę podobne są odczucia od, od tych gier. Mm -hmm. Nie wiem, macie może jakieś pytania, to mi na pewno ułatwi troszeczkę opowiadania o tym, bo oprócz tego już za dużo dla mnie w tym nie ma, bo jest, jest chyba 60-65 samochodów i to są różne samochody, od, od jakiegoś Fordzika po, po jakiegoś Bolida F1, są Gokardy, są, jest nawet samochód NASCAR, różne BMW sportowe, są Mercedesiki fajne, można fajnie to wszystko poustawiać, ale i tu jest taki mały właśnie ten dylemat, który mam. Bo gry przyzwyczaiły nas do tego, że jest jakaś nawet, nawet, nawet, właśnie w samochodowych grach, że jest jakaś fabuła. Także siadamy, jesteśmy nowicjuszem, przechodzimy wyścigi, gramy. Tu mamy wszystko otwarte. Chcemy powiedzieć e, F1, możemy od razu powiedzieć F1. Chcemy powiedzieć go kardami, możemy od razu włączyć go kardy. I nie ma czegoś takiego, co nas ciągnie, że. że... Gramy w tą grę, przechodzimy, zdobywamy nowe samochody, nowe trasy się otwierają, nowy poziom, nowe naklejki, nic. Po prostu mamy takiego otwartego sandboxa, z samochodami możemy brać i jeździć. No to. e, dobra, Tomku, bo wiesz co, bo ja, bo ja kiedyś, kiedyś, kiedyś, kiedyś, jeszcze w zeszłym roku próbowałem sobie ten tytuł i to, co było dosyć słabe w, te, w tym tytule, to sztuczna inteligencja. I powiedz mi, czy zrobili, poprawili sztuczną inteligencję, czy ta sztuczna inteligencja jest w porządku bo ja akurat miałem coś takiego, że na zakrętach wariowali. Pierwszy zakręt i oni wariowali. Tam samochody skakały do góry. Ale no to było pół roku temu, tak? No już trochę minęło, więc myślę, że trochę nad tym popracowali. Ale czy jest ok? Czy ta sztuczna inteligencja faktycznie jest w miarę taka normalna i nie wiem? Nie wierzają na siebie ani nie robią jakichś głupich rzeczy? Nie, jest ok. Jest ok. Z tego co widziałem na początku, jakiś dzień to miałem. E trudność kierowców AI ustawioną tam na 100%, to powiem Ci, że ja tylko widziałem ich spaliny, ale tam żadnych akcji nie było. W momencie, kiedy zmniejszyłem sobie tak na 50%, to powiedzmy, że to będzie poziom normal, to i potrafili mnie wyminąć, i jak po prostu ktoś był szybszy ode mnie, to potrafił na trawkę wjechać, żeby, nie, żeby kolizji nie było. Więc wydaje mi się, że to poprawili, bo niczego dziwnego nie zauważyłem. Wiesz, faj, fajnie się zachowują. Nie jeżdżą po sznurku, coś tam próbują, coś tam myślą, ktoś tam wypadnie. Naturalnie to, wygląda. To powiedzmy jeszcze jedną rzecz, bo słyszałem, znaczy oglądałem filmiki, że jak się, jak w ogóle pada deszcz w tej grze. To trochę potrafi zwolnić ta gra i powiedz mi, czy odniosłeś wrażenie, że, że zwania w ogóle w jakichś w sytuacjach chrupała trochę ta gra, czy wszystko było OK? A to ciekawe jest właśnie, bo powiem Ci, że różnie ta gra chodzi. A, no no. naprawdę różnie. Jak masz widok z, z pieszego tam powiedzmy zderzaka, że nic nie widzimy, no to ta gra naprawdę chodzi płynniutko. Chyba to jest stałe 60 klatek. No powiedzmy nie widzę żadnych zwolni, a na tym punkcie jestem uczulony, ale jak już włączymy sobie widok z kasku, gdzie są takie fajne filtry, to, to, to już to płynnie nie chodzi, tak? Więc tam troszeczkę Klatki się już, już różnią, ale aż takiego spadku, żebym to zauważył i jakoś by mnie to ruszyło, nie, nie zauważyłem. No, fajnie chodzi, ale w zależności w jakim widoku jedziemy i, i w, jakim, w jakim ile samochodów jest koło nas. więc Mi się wydaje, że jak, jak się ścigacie i się skupiacie na tym wyścigu, to, to, to aż tak to się w oczy nie rzuca, więc jest chyba mhm. ok jak dla mnie. Eee, Faktem noo. jak jeszcze mogę powiedzieć to Ci powiem, że fajnie deszcz wygląda, bo czuć czuć ten deszcz tylko, że jest śmieszna sprawa z szybą przednią. Eee, czasem wycieraczki się gliczują i mimo, że pracują to, to deszcz zostaje. Tak, tak, Taką śmieszną historię mhm. jak dzisiaj grało. Eee, nie, nie miałeś możliwości sprawdzenia tego w internecie? Nie, nie, nie, nie, nie grałem, nie grałem mhm. w internet. Czyli, czyli ty normalnie jak odpaliłeś sobie tamtą grę, to też nie miałeś żadnego patcha, tak? E, powiem ci, patch się nie włączył, bo konsolę miałem podłączoną do internetu, mam podłączone, ale żadnej, żadnego powiadomienia o patchu nie wyskoczyło. Oha, czyli, czyli tak jakbyś grał w, oryginalnie, w oryginalną grę bez, bez aktualizacji. No mm. to tak. ciekawe. Czy ciekawe jakby się grał w Assassin'a? W pracy. Okej, okay, więc chyba Projekt Cars w porządku. Myślisz, że lepszy jest niż. Lepszy jest niż Drive Card twoim zdaniem? Albo lepszy niż Forza Horizon? To chyba nie. Dwie, trzy różne gry w tym momencie, mhm. wiesz, dla każdego co innego. Jak miałbym ocenić tą grę, to bym powiedział dla, dla pasjonatów samochodów to jest tak dobre 7,5 na, na 10, a dla kogoś kto usłyszał, że jest projekt Cars na plejkę czwórkę to może spokojnie tak 6,5 na 10 dać bo no nie ma w tym momencie żadnej żadnego innego wyboru oprócz Drake Club i Force Speeda to jest trzeci racer na na tą konsolę i i jeszcze Netflix. a no właśnie, nie dekru Dekru, ale to the jest gryż. To, no tak, to, to, to jest nie, nie, jak nie. Para a, a wydaje ci się, że. Czyli co, wyszedł w sumie projekt tego studia, właśnie. Studia, które właśnie zrobiło nam Shift. I to chyba miał być taki bardziej, najbardziej to konkurent chyba Gran Turismo, ale, ale chyba tutaj do Gran Turismo to, to dalej. No i powiem ci, że, że Gran Turismo musi się postarać troszeczkę, bo projekt Cars troszeczkę. Mi się wydaje, że im troszeczkę zrobił strachu. Mhm. Tylko jest... Sz szko szkoda, szkoda tej ilości samochodów tutaj. No, no to wiadomo, to DLC będzie pewnie, będą jakieś paczki z autami. A jedyne co mogę tak powiedzieć stuprocentowo, jak ktoś ma kino domowe z subwooferem podłączonym, to, to ta gra aż się o to prosi, bo dźwięk jest yy, przekosmiczny. To jest po prostu coś pięknego. Każde auto inaczej brzmi. Słyszymy jak blow-offy nam... To, to jest po prostu... Piękne, piękne. Usłyszeć tą grę. Mm -hmm. jak, tam, jak tam wszystko to jest No okej. Okay. Jacku, masz jakieś pytania do Projekt Cars? Pograsz Projekt Project Cars? Czy warto wydać na to 169 zł O to tylko 169 zł kosztuje? No. <coughs> 169, ale, ale mówisz... Ee, Nówka, na, na folii, retail. Tak. Ej, weź mi załad za tyle, bo my tyle nie mamy na półce, nie, aż mi głupio powiedzieć ile to kosztuje, ale za to 169. To za 169 słuchaj, biorę i, i jak najbardziej warto za te pieniążki hmm. Oczywiście trzeba lubić jeździć samochodami, tak? jak na co dzień jeździsz jakimś tam cikła częto i chciałbyś poczuć troszeczkę szybszą Uno, moc, Uno. Ta, to, to bierz projekt i, i pojeździsz za te 169 zł. No bo, dobra. bo ta gra się będzie rozwijać chyba, nie? A jak ze sterowaniem na padzie na przykład? Bo słyszałem wiele wypowiedzi delikatnych, że właśnie jest całkiem No, je, Jest dziwne. No, je, je, jest dziwne. Jest taki yy, coś dziwnego, jak gałkę przekręcasz, to, to jakby był taki martwa strefa zbyt duża, wiesz, bo w pewne, przez pewien wychył nic, auto nie reaguje, a w pewnym momencie ci tak uskakuje w boki, że aż trudno potem to kontrolować. Ale to może ma też coś wspólnego z tym, że e, każda klasa samochodów się inaczej, inaczej prowadzi, może dlatego, ale tam w menu jest tyle ustawień tego kontrolera, pada kierownic, że o Jezu, to, to, to, to, to trzeba siedzieć godzinę i zmieniać te suwaczki, więc Dziwnie się jeździ. Jest fajnie, można się nauczyć, ale no nie, nie, nie, nie łapiesz pada i nie, nie, nie zajmujesz pierwszego miejsca od razu, trzeba się nauczyć. No dobra, a jak online żyje? Martwe? Ktoś to gra w ogóle? No to, to, już, to już mu ten Krystian się pytał, a nie, nie, nie mogłem tego sprawdzić, bo nie, nie miałem podłączonej konsoli. Poza tym, PlayStation Plus jest wymagane, tak. Wiecie, co ja mi się wydaje, że tutaj online oczywiście żyje, i jest ale jestem ciekaw, jak to działa w online. To ma problem tutaj, bo mówisz, że to jest średnie, aczkolwiek faktycznie nie masz tych aktualizacji, ale jakbyś miał tę aktualizację i pograł online, to nie wiem, czy by było tak fajnie. Jestem jeszcze ciekaw, ilu zawodników online może grać. To, to, to, to nie powiem. Bo wydaje ale mi się, wiadomo. że mniej niż ty możesz grać na single. Tak mi się wydaje, ale no nie wiem, no teraz wróżę z fusów. To, to ale nie wiem, wszystko no. zależy w takiej grze od tego, jak inni prowadzą, bo jak zrobią sobie z tego wyścig wraków i będą ci wiesz, pod prąd jeździć, no to nawet najlepsza no. gra będzie do niczego nie, no tak. na online. Jest fajna, jest ciekawa gra. Jak, jak czekacie na Gran Turismo, to można wziąć, bo no nie ma takiej gry na czwórce, takiej drugiej. Oprócz Drive Cluba, ale to jest co innego. Aha. Y to Jacku, kupisz Projekt Cars? Nie. No ja tak samo. Jak już usłyszałem, e, że na padzie to się, no to nie, to sobie. Słyszałem. Też o tym padzie słyszałem. A nie mam zamiaru e, dobra. dać 1500 zł na kierownicę, która prawdopodobnie nie będzie służyła do niczego poza jedną grą na PS4. No właśnie, wiecie co, może, może u was na, na, na, na, na grupie albo jakoś tam się to zrobi. Ja postaram się sprawdzić kierownicę, jak ja mam w pracy, a mam tam G27, mam Driving Force Pro, mam jakieś Trustmastery. sprawdzę, która kierownica działa. Jak jakaś zadziała, to, to od razu dam znać, bo sam bym, sam bym sobie na kierownicy w to powiedział. Trustmastery działają, G27 nie. O, no, no, no bo to logi takiej tam, tej ich procesorki. Nie, nie, nawet nie chodzi o procesorki. Sony zablokowało wszystkie możliwe te kierownicę poza właśnie trustmasterami więc no czyli te, te, te 300 i te, te 800 tak te, te dwa tak, modele tak. nadal się, że to no, no nie to... może działać bez jakiegoś tam nie wiem procesora czy coś a już któraś gra to udowodniła że to jednak może działać na PS4 bez żadnych procesorów mhm. dodatkowych ale no no głupi, to głupia sprawa bo naprawdę jakby tą grę odpalić na kierownicy to Każdy się to musi, długo, kręcić, super. Tak? musi kręcić tak? mhm. i tyle E, dobra chłopaki, więc słuchajcie no to teraz macie pierwsze wrażenia projektu Cars od Tomka Tomek jak słyszeliście grał sobie w Weekend e, i w sumie w sumie fanom chyba w, w miarę poleca a, a inni no to średnio, no, ja, ja na pewno nie pogram, ja nie lubię tego typu roz, rozrywek, e, rozgrywek więc to nie jest mój target Jacka raczej też nie e, dobra, więc jedziemy dalej co masz Tomku dalej dla nas? Mm dla Was. Mam Wii U w domu. Taką konsolę od Nintendo, co wszyscy ją chwalili, jaka ona jest piękna. Mhm. I mam na tą konsolę ak aktualnie dwie gry. Mam Zombiu i Kapitan Toad. Nie wiem, czy co... Dobra, to, to zacznij od zombiaków. Ja jestem ciekaw tych zombiaków, bo, bo nawet e, widziałem trochę o tej grze i czytałem trochę na, na temat te, tej, tej gry i jestem właśnie ciekaw, jakie są wrażenia. Słyszałem, że średnio ogólnie jest, ale, ale e, jak Ci się e... Powiem Ci tak, Zombiu jak jak się pojawiła, to była chyba startowa gra na, na Wii U, z tego co pamiętam. Jak usłyszałem o tej że zobaczyłem pierwsze filmiki i powiedziałem, kurde, no. ja muszę tą grę mieć, ja kiedyś w nią zagram. No i tak też się stało. Mhm. Tylko ustalmy jedną rzecz. Jeżeli będę gadać o grach na Wii U, to nie pominę kwestię graficzną, dobra? Bo to, to, to, to, to, to odstaje od tych konsol, które mamy teraz pod, pod telewizorem, ale to nie jest żadnym minusem, jeżeli tak powiem. Kupujesz Wii U, to wiesz... Z czym, się, z czym się, będziesz, z czym, na czym będziesz grać, tak, ale to powiem może później. Jest fajna grafika, specyficzna, stylowa. Jeżeli chodzi o samą grę, to powiedzmy sobie, to jest taki Dark Souls, tylko że jeżeli chodzi o takiego FPS-a z zombie. Ja ogólnie uwielbiam wszystkie gry z zombie. Dying Light jest genialną grą. Zombiu jest bardzo ciekawą grą. Nie chcę powiedzieć, że to jest zła gra albo dobra gra. Jest ciekawa i na pewno jak ktoś jest fanem gier i nie, nie tylko tam powiedzmy jednej konsoli, tylko ogólnie gier jako gry, musi to sprawdzić, bo historia jest, jest apokalipsa zombie w Londynie, budzi się człowiek, dostaje jakieś komunikaty przez, przez, przez kamery, które są poumieszczane w mieście i Każe nam pójść w takie miejsce, gdzie będziemy mieli swoje pierwsze schronienie. No i tam się zaczyna gra. Musimy zbierać, swoje, musimy zbierać zapasy, tak, broń, amunicję, jakieś tam pożywienie, miny, granaty wszystko, co może się nam przydać w walce z zombie. Eee, I mamy tam misję. Eee, musimy pójść w to miejsce, sprawdzić tego naukowca, tam, takie inne. Powiedzmy, mamy około 3-4 godziny, i to są tak w sumie pierwsze wrażenia moje co tą grę wyróżnia to jak już powiedziałem że to jest taki Dark Souls, bo często będziemy w tej grze ginąć a jak zginiemy postacią to nie ma takiego respawnu, postać nam się nie resetuje w jakimś tam kryjówce, tylko budzimy się jakby nową postacią tak? nową osobą, która też żyje w tym świecie i jest zarażona i to jest bardzo fajne bo jak postanowimy sobie odzyskać swoje zapasy, które zgromadziliśmy w plecaczku, to postać, którą poprzednio graliśmy jest zombie. I najpierw musimy tą postać zabić, żeby żeby te zapasy odzyskać. I nad tą postacią mamy swoje, swoje, swoje, swoją starą, znaczy mamy swoją nazwę użytkownika i po prostu lejemy się po mordzie, żeby odzyskać, odzyskać jakiś tam pistolecik albo granacik. I to jest naprawdę fajna sprawa, bo musimy uważać jak gramy, bo naprawdę bardzo łatwo można zginąć. Zombie są po prostu wolne, ale jak jest grupa zombie, no to mamy przesrane i, i na pewno zginiemy. Jeden zombie, ostrożność, możemy go zabić. Więcej zombie, no to lepiej uciekać. Fajne, fajne patenty, jeżeli chodzi o tą grę, to się sprowadzają do użycia tego całego magicznego padleta, gdzie mamy ekranik dotykowy, mamy żyroskopy i na przykład przez cały czas na... W Padlecie mamy radar, więc nie musimy marnować czasu, żeby wchodzić do menu i patrzeć gdzie musimy w tym momencie pójść, tylko mamy to od razu automatycznie wyświetlone na joysticku. Co dodatkowo się łączy z tym Padletem, to jest fajna sprawa, że możemy sobie otoczenie skanować przez, przez latarkę UV, chyba mi się wydaje, bo to tak w ten styl jest zrobione i wtedy pokazuje nam się różne rzeczy na mapie, oznaczamy, o, oznaczamy różne przedmioty, różne wiadomości napisane przez innych, innych użytkowników, no powiedzmy tak jak Dark Souls to było, Dark Souls Demon's, czy tam nawet teraz Bloodborne, na podobnym patencie tutaj to, to działa. I w tym momencie, jak wciskamy latarkę, to na ekranie naszego tableta po prostu pokazuje się obraz, tak jakbyśmy trzymali lornetkę. Tak? Nie wiem, czy jasno mówię, bo to w sumie śmiesznie wytłumaczyć takie te funkcje tego tableta na Wii U. Mhm. Ale no, fajnie to działa. I w momencie, kiedy chcemy przeskanować, no to po prostu przesuwamy tableta po naszym pokoju i przez ekranik widzimy wirtualny świat, takie Augmented Reality. Tak? Jak, jak tam. Fajne, fajne. To o to... co chodzi. Dokładnie. I, I to właśnie dodaje wiele punktów tej grze. E, tak samo z tableta odzywa do nas się ta postać, która nam pomaga. Jeszcze nie wiem, kto to jest. E, jest no, gra jest powiedzmy, naprawdę średnią grą. I jakby się pojawiała w takiej formie, jak jest teraz z lepszą grafiką na czwórce, to myślę, że nawet nie byłaby warta 40 zł. Ale ze względu na to, że jest na Wii U i korzysta z tych wszystkich patentów i, i śmiesznych gadżetów, to naprawdę uroku tej grze to dodaje. Jest ciekawą pozycją. No, mi się gra fajnie, bo ja lubię zombie i, i jest to coś innego. Rzeczywiście no, no, takich gier nie, nie pogracie na komputerze, nie pogracie na czwórce, nie pogracie na Xboxie. No, musicie mieć Wii U, żeby, żeby zagrać w tą grę. No, nie wiem Krystian, może masz jakieś pytania, bo ja się zapowietrzyłem. Tak, powiedz mi, bo tam jest otwarty świat? Tam, tam... To jest taki, wiesz, otwarty korytarzowy świat. Przechodzisz do pomieszczenia w tym pomieszczeniu możesz coś zrobić, masz zamknięte drzwi, wchodzisz do tych drzwi i masz kolejne pomieszczenie. Czyli, czyli taki ograniczony, otwarty świat. tak? Mm -hmm. I mówisz, że jest trudno. Jak giniesz to przeciwnicy się respawnują czy nie? Responują się, respanują się co prawda chyba nie w tych samych miejscach, albo w tych samych różnie, wiesz bo raz przechodziłem ten sam e, korytarz i, i, i inaczej to wszystko było, a jak zginęłem ponownie to było tak samo ustawione, więc chyba nie ma reguły, są jump scary, czyli wychodzisz i nagle z winkla wychodzi na ciebie zombie i chcecie cię pogryźć i za każdym razem jak zginiesz, ten, ten, ten zombie tam jest i wtedy możesz napisać po prostu wiadomość na, na sprayem na, na ścianie, czy tam gdzieś na, na, na na podłodze, jak ktoś inny będzie grać to przez internet, to, to możliwe, że twoją wiadomość zobaczy, więc... O, to, to ciekawe. A powiedz mi jeszcze, czy jakieś elementy craftingu tam są? Można sobie jakieś bronie samą robić? nie jest coś takiego, wiesz, bo do podstawowego pistoletu zebrałem jakąś chyba ulepszoną kaburę, czy coś takiego i mamy, mamy taki stolik, gdzie właśnie możemy te wszystkie te wszystkie części montować do pistoletów, czy tam innych rzeczy, więc pewnie coś takiego jest, na razie, jak mówię, no krótko grałem, dużo nie widziałem, bo na razie to udało mi się w ciągu 3 godzin chyba 10 razy zginąć, tak? A mm -hmm. gini się różnie. różnie. Mm -hmm. No dobra, jeżeli chodzi o mnie, to, to nie, no, ja akurat nie mam tej konsoli, więc ja sobie w to nie pogram. E, może Jacek, Jacek, masz jakieś pytania na temat zombie'u? W sumie to nie, już tą grę dawno obadałem, więc no... O, grałeś. Eee, a słuchajcie, nie, nie, nie zapowiedzieli dwójki? Ja słyszałem gdzieś o dwójce. No. Znaczyń, ja, ja chyba nie słyszałem, ale wydaje, wydaje mi się, że raczej ta gra na siebie nie zarobiła. A szkoda, no bo jest, no, jest, jest fajna. No. I to, są, to jesteśmy właśnie my gracze, czyli jak wychodzi coś innowacyjnego, innego, to, to, to się nie sprzedaje i twórcy już takie gier nie robią, a jak wychodzą tysiące takie właśnie Call of Duty inne, to my krzyczymy, e, w kółko jest to samo, nic nowego nie ma i to weź do góry, nie. Mhm. E, dobra, więc myślę, myślę, że Jacek zna tytuł, e, Ty grałeś, Tomku mówisz, że jest średni. E, dobra, więc możemy jechać chyba z kolejną grą, którą ogrywałeś na Wii U. No to będzie Kapitan Toad. Kapitan mhm. Toad to jest ten taki słodki grzybek ze świata Super Mario, który ma plecaczek i latarkę na główce i chodzi. I jak wiadomo w każdej grze Mario czy tam na Nintendo musi zebrać magiczne kryształki, grzybki i zdobyć gwiazdkę, która mu cały czas ucieka. Ogólnie to jest gra, to, jest, to, jest, to są puzzle, gdzie musimy po prostu zebrać wszystkie, wszystkie kryształki i dojść do, na, na koniec poziomu do gwiazdki. A na drodze do tej gwiazdki przeszkadzają nam różne rzeczy. Czy to, czy to jakieś e, przeciwnicy stworki, czy to po prostu jakaś zagadka logiczna e, i takie inne tam rzeczy. W sumie o mechanice to można tylko tyle powiedzieć. Mhm. A co wyróżnia tę grę to, to jest styl graficzny. No. Oui, ma, właśnie miałem nie mówić o grafice, ale tutaj, tutaj powiem, bo warto to. W... Warto, warto powiedzieć o tym, bo grafika jest naprawdę fajna. To, to wygląda, jakbyście postawili sobie model zrobiony z plasteliny na, na, na stoliku i zrobili zdjęcie z użyciem tego efektu tilt shift, takiej miniaturki, tak? To kolory takie pastelowe, wszystko to ładnie wygląda. No, dla grafika jest po prostu kozacka, tak? Dla dzieciaków to jest must-have, to muszą w to zagrać, to wszyscy zresztą same będą chciały grać. A, a dla takich starszych, albo dla już dla mnie, to, to jest coś innego, bo, bo rzeczywiście na tych konsolach czwórkach x to wszędzie jest krew, wszystko się zabija, takie poważne, realistyczne. A tu masz przyjemnego, przyjemnego grzybka, który chodzi do fajnej melodyki w ładnej naprawdę grafice. I w sumie o tej grze można tylko tyle powiedzieć. Mhm. Bo, hmm. bo jest ciekawy puzzle, tak? Aha, aha, aha, no z, z pewnością y, dostałeś się konsolą, może? A nie, nie, właśnie wymieniłem, wymieniłem sobie za Mario Kart 8, w tym momencie wszyscy wszyscy posiadacze Nintendo, Wii U łapią się za głowę i krzyczą co ja zrobiłem, bo wymieniłem taki super hicior na, na, na grę z puzzlami, ale Mario Kart 8, nie wiem co ludzie w tym widzą, mnie nie chwyciłem, mnie ta gra nie potrafi chwycić, tak, no. Ścigacie się samochodzikami i, i wchodzicie w zakręty na drifcie i tyle. i mhm. Nie potrafię się wciągnąć w tę grę. Może jestem inny, ale no ta gra mnie nie chwyciła. Mhm. Dobra, więc słuchaj, myślę, że ten kącik póki co możesz zamknąć, przejść do tego, co ja chcę też usłyszeć, więc ogrywałeś w coś na PS4. Długo grałeś? 62 godziny w nie? momencie, kiedy napisy końcowe zobaczyłem. A czyli już przeszedłeś. 60, tak. czyli, czyli gra na 60 parę godzin. Na więcej, na więcej, bo powiedzmy zostawiłem troszeczkę kłościków pobocznych, mhm. ale już, już się nasyciłem, już przejadłem się tą grą i nie miałem ochoty. tak? Mhm. E, dobra, więc e, Dragon's Age Inquisition, tak? Dragon's no dokładnie. Inquisition w sumie. Był. E, I jak? Jak Tomku? Co prawda kiedyś dostałem tą grę w EA Access na Xboxa 6 godzin próbnego. Mhm. Nie dotrwałem półtorej godziny, znudziłem się, powiedziałem nie, to, to, jest, to jest straszne gówno. Potem miałem tą grę w wersji płytowej, włączyłem znowu. Praktycznie troszeczkę do tego samego momentu może dalej doszedłem i powiedziałem, nie, nie, nie, to, to jednak nie jest to. No mhm. i przyszedł ten dzień, że cały internet zaczął huczeć o tym Wiedźminie, jakie on wspaniały, jaka ta trawa, będzie bujna i wszystko. No i Wiedźmina nie miałem i stwierdziłem, dobra, idę do sklepu, a że była w promocji ta gra, to powiedziałem, dobra, kupię sobie, a ja rzadko kupuję gry na konsole. No i tak akurat miałem urlop, więc na spokojnie, bez stresów usiadłem, zacząłem grać. E, teraz już wiem, jaki błąd zrobiłem, dlaczego mnie ta gra odrzucała bo tam Eee, powiedzmy gra jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo podobna, jeżeli chodzi o styl i całą mechanikę do Mass Effecta trójki, tak? Eee, macie swoją główną bazę wypadową, gdzie wyruszacie na misję, żeby żeby zebrać swoich towarzyszy, którzy się dołączą do waszej inkwizycji i pomogą wam uratować świat przed złym złym e, jakimś tam powiedzmy e, kimś. Bo to może być spoilerek, Tak samo mnie troszeczkę to zdziwiło, więc nie mówię o tym więcej. Mhm. Jest Pan coś może? fajnego, co, co, rusza, co rusza do przodu fabułę i jeszcze bardziej się uśmiechacie. E, wypadowa baza, idziecie na misję, wracacie, zbieracie przedmioty, bronie, super, fajnie jest, i właśnie o czego się odbiłem, bo może tak nie po kolei mówię jest główna mapa, na której lądujecie, ona się nazywa Zaziemie bo grałem w polskiej wersji językowej nie, nie w polskiej wersji językowej, tylko z polskimi napisami i na Zaziemie można spokojnie spędzić powiedzmy sobie 30 godzin a nie poznać ani, ani pierwszej e, misji fabularnej, tak? I właśnie ja to za pierwszym razem zrobiłem i dlatego o tej gry się od, od, odbiłem e, jak fabuła, główna fabuła, oś fabularna rusza, no to gra się naprawdę robi ciekawa i co mogę powiedzieć, Zdziwiła mnie bardzo grafika, bo grafika jest super, jest, jest naprawdę na wysokim poziomie, szczególnie jak mogę powiedzieć, to trzeba zwrócić uwagę na tą trawę i na drzewa i na wszystkie krzewy i roślinność i projektowanie plansz bo no to czuć tego next gena Fakt, faktem chciałbym zobaczyć jak to wygląda na PlayStation 3 bo to też na tym się pojawiło jestem ciekaw jak to tam wygląda bo naprawdę grafika zrobiła na mnie wrażenie jak na takiego RPG, gdzie chodzisz i bardziej się liczą cyfelki i tabelki no to świat jest piękny i świat jest różny, bo macie i to dżunglę i to pustynie, i to jakieś lodowe krainy i to jakieś powiedzmy sobie wypustoszałe, wypusz, wypusz czy jakoś to się to tam nazywa, mhm. e, lasy spalone. No, jest różnorodność, nie, nie ma się co nudzić. Postacie są fajne. Każdy jest jakiś specyficzny. E, jednych można lubić od razu, drugich można nie lubić. No. Jest dużo, naprawdę, naprawdę dużo ta gra oferuje. Spędziłem przy niej te około 62-63 godziny i, i bawiłem się naprawdę fajnie. W żadnym momencie się nie nudziłem. Fakt faktem walkę ustawiłem sobie, bo można ustawić poziomy walki. Ustawiłem sobie po prostu na normalnym poziomie, żeby tam jakoś za bardzo nie grindować, żeby nie, nie budować postaci, tylko po prostu cieszyć się fabułą. I fabuła też jest fajna. Jest fajny twist w połowie. Nie wiem co mogę więcej powiedzieć. No, jak macie pytania to pytajcie, bo... No można o tej grze opowiadać, w sumie jakbym zaczął to możemy dwie godziny gadać, a w sumie mogę w tym momencie skończyć. I, i, i tak jak na początku nie byłem za specjalnie nastawiony do Dragon Age'a, tak wszystkim, którzy teraz e, słuchają to i, i nie grali w Dragon Age'a, a cały czas powiedzmy jakaś myśl tam kiedyś w pewnym momencie przemknęła, że mogłoby to zagrać, to weźcie to kupcie, pogracie, bo naprawdę jest warto, jest warto. Przed Wiedźminem potem porównacie z Wiedźminem trawę i będzie gitara, nie? Mm -hmm. e, Jacku, masz do Tomka jakieś pytania a propos Dragon Age'a? Czy też masz taki hamski pop-up tekstur Dragon Age'u? E, nie widziałem, wiesz, mi jakoś miałem chyba tylko jeden moment, ale to gra się zbugowała i podczas szybkiej podróży do obozu mnie nie przeniosło do tego obozu tylko zostałem w tym samym miejscu co, co, skąd wyruszałem, a cała mapa powiedzmy wgrała się już w tym obozie ja zostałem na takim pustym, pustym bez tekstur placyku ale ogólnie pop-up jedynie widzę, jeżeli chodzi o postacie tak, o NPC, no to, to, to oni potrafią naprawdę to się przed maską dograć nie? a co z AI twojej ekipy? Też jest taka durna Ola, u mnie? Oj co oni tam wyprawiają, wchodzą w skały, skaczą, biegają, chowają się, no to, to, to jest fajne, a czasem to można wykorzystać, bo wspinać się na górę i, i załóżmy ty nie możesz przeskoczyć jakiegoś tam konaru, a patrzysz, że twój, twój, twój kumpel z ekipy już jest tam u góry, no to szybciutko się przełączasz, na niego jesteś wyżej, do... no dzieje się cyrk z postaciami, tak, ale jakoś to nie przeszkadza, nie przeszkadzało mi to, wiesz? To prawie jak z koniem, który się pojawia znikąd nagle, jak tylko zaglądasz. A zdasz. koniec genialny, koniec genialny, bo można tam różne różne, różne różne rasy tych koni Bracia nawet jelenia tam można mieć. Ja sobie kupiłem jelenia z takimi rogami, który tam, tam gwizdał jak, jak się przyspieszało, no. Ale on cyrki potrafi robić, potrafi. E, powiedz mi jeszcze Tomku, czy... Bo za, zaraz mamy premierę Wiedźmina. Myśli, że... Bo w, w ogóle Dragon's Edge miał rewelacyjne noty w internecie. Aż znaczy się zdziwiłem. E, wychodzi na to, że to był na, jest najlepszy przynajmniej... E, pod względem recenzji i ocen w internecie jest to naj, najlepsza część Dragon's Edge. A. Powiedz mi, czy ee, Wiedźmin będzie lepszy? Myślę, że Wiedźmin będzie bardziej filmowy i, i bardziej będzie tam głównie nastawione na oś fabularną, a w Dragon Age bardziej bardziej mnie właśnie te misje poboczne przykuwały, bo naprawdę są fajne. To nie jest zwykły taki FedEx, jak to jest zwane, przynieść, zanieść, zabić i wróć. Są różne, różne fajne, ciekawe misje. Wiedźmin na pewno na pewno, tak jak powiedziałem, będzie filmowy i bardziej taki, kurczę, jak to powiedzieć, no, bardziej się wszystko będzie kręciło wokół wokół Geralda, niż niż tam całej tej drużyny i tego świata, tak? Mhm. No tak. E, powiedz mi jeszcze z tymi e, kompanami w dra Dragon's Edge'u, czy mm, oni... A, bo ty masz e, ile? Dwie czy trzy osoby dodatkowe w drużynie, tak? Tak, możesz mieć trzy osoby dodatkowe. Czy ty możesz sobie je wymieniać w miastach na innych zamieniać? Ten ci się nie podoba? Dobra, to weźmy z kogoś innego. Masz taką możliwość? Jest. Jest coś takiego dosłownie jak, jak w serii Mass Effect, no bo w sumie mm -hmm. to jest ta sama czasami twórcy chyba, ta sama seria. Jak jakąś postać, są postacie, które są narzucone powiedzmy fabularnie, że w którymś momencie spotykasz i ta osoba się dołącza do twojej drużyny, czy chcesz, czy nie chcesz, ale jak robisz te misje poboczne, to wiele, jak nie będziesz robić misji pobocznych, tak powiem, możesz wiele postaci nie znaleźć i nie dołączą się do twojej drużyny, tak, więc możesz mieć więcej postaci niż możesz do drużyny Niż do tych trzech, trzech dodatkowych slotów włożyć. Chyba tam z, ja miałem, ja znalazłem chyba z, z siedmiu, ośmiu, może siedem, osiem różnych postaci, tak? Mhm. No to? I różni są, są magowie, magowie, są, są ludzie co, albo jakieś tam stwory, które się specjalizują walką wręcz, jakieś elfy, tak czarnoksiężniczki i też parę postaci wraca z poprzednich części, z Dragon pierwszego i z Dragon drugiego, ale tu za dużo nie chcę mówić, bo jedynkę tak powiedzmy do połowy zmęczyłem i mnie odepchnęła od siebie, a dwójkę powiedzmy po godzince mnie odepchnęła od siebie. Więc Dragon Ageing Inquisition naprawdę mnie zadziwił i, i że skończyłem go, to jestem sam, sam zadziwiony, sam się cieszę, bo, bo bym żałował, jakbym tej gry nie, nie ograł, tak powiem. Mhm. E, jeszcze mam do ciebie pytanie, czy tam jest jakiś element ekonomii, bo widziałem na, na tych filmikach, że masz tam możliwość budowania, dajmy na to, znaczy nie, masz tam jakąś mapę, w której możesz ewentualnie coś wysyłać, coś budować, coś kupować, tak, tak. Jest to fajnie zrobione. Właśnie wiem, czy... o, o, o co z tym chodzi? Bo ja, ja do końca zdziwiłem się, że w Dragon Edge takie rzeczy są. To Ci powiem tak samo, że ja się też zdziwiłem, bo na początku nie wiedziałem o co chodzi, mhm. a chodzi w skrócie o to. Jak, jak wykonujesz jakieś misje fabularne czy tam poboczne na dajmy na to jakiejś, jakiejś mapie, e, masz e, dochodzisz do takich specjalnych miejsc, gdzie możesz krzyżykiem zaznaczyć miejsce miejsce jakieś takie wyjątkowe, specjalne. I to są różne miejsca, wycinka lasu, jakaś tam kopalnia, jakieś zdarzenie. W momencie, kiedy wracasz do swojego, i ten gościu wbija taki sztandard w to miejsce, w momencie, kiedy wracasz do swojej tam powiedzmy takiej bazy wypadowej, podchodzisz do mapy, masz te miejsca oznaczone i wtedy możesz wysyłać swoich swoich powiedzmy najemników, swoje, swoje, swoich, swoje postacie, żeby tam jakąś prostą czynność wykonały i dzięki temu będziesz miał różne profity, czy to jakiś minerał, czy to jakiś przedmiot ci znajdą. Coś na zasadzie jak miałeś w Assassin's Creed 4 wysyłanie tych statków. No, tanków. właśnie właśnie, właśnie o to pomyślałem. No, Praktycznie to jeden do jednego tak wygląda. Mhm. Podczas też wykonywania misji dostajesz coś takiego, co się nazywa wpływy. Nie wiem, tu, tu, tu ci powiem szczerze, że nie wiem do czego te wpływy są, bo może, może Jacek mi to wytłumaczy, ale zdobywałem 30, 60 tych wpływów, wszystko to, to wiesz, paski mi leciały, tam dziewiąty poziom, 10 poziom wpływów, ale nie wiem do czego, do czego chodziło to, tak? Nie, nie wiem po co to było. I też jeszcze jest jedna rzecz, którą zdobywasz i to jest bardzo ważna rzecz, za każdą poprawnie wykonaną misję, pozytywnie wykonaną misję dostajesz władzę, punkty władzy i żeby popchnąć ścieżkę fabularną do przodu, musisz na przykład jest misja, gdzie musisz się udać do danego zamku, żeby tam dojść, żeby włączyć w ogóle tą misję, musisz wykorzystać 40 punktów władzy, tak? Więc jeżeli nie uzbierasz, musisz najpierw iść na misje poboczne, żeby tę władzę zgromadzić i wtedy możesz ruszyć z główną ścieżką. To jest fajne, na początku troszeczkę miałem problemów z tym, bo nie pogubiłem się troszeczkę, która to jest główna, główna ścieżka fabularna, która poboczna, no ale jest, jest jakaś taka malutka ekonomia w i to jest fajne. To, jest, to, to też, też można na plus zaliczyć. Mhm. E, dobra, więc w sumie Dragon's Edge wydaje mi się i tak bardzo dobrym tytułem. Ja muszę w to pograć. Ja w ogóle e, kupiłem to, ale muszę też cząć. E, nie mam miejsca akurat na to. Jacek, Jacek to ogrywa, więc Ja Jacek zna dobrze tytuł. E, myślę, że można polecić jak najbardziej. Ja czytałem recenzję, oglądałem dużo filmików na ten temat i no, wydaje się fajne. No, ja po prostu... Ja mam czasu wejść i teraz 60 godzin to jest jednak dużo. A... No ja tak pewnie teraz się ze mnie śmieje, jak ja o tym opowiadałem, że 60 godzin i się cieszę z gry, bo on pewnie 60 godzin dopiero na pierwszej mapie spędził, co? 15 godzin jeszcze jestem za ziemią. No A, właśnie. to, to to Jeszcze nie. Eee, więc Dragon Edge chyba jak najbardziej możemy polecić. Eee, ja w sumie też polecam. Eee, dobra, eee, chłopaki, przejdziemy dalej. Eee, przejdziemy do eee, działu technologicznego. Zanim przejdziemy do, do tego, co chce powiedzieć eee, Tomek, to ja może powiem o pewnym portalu, który przestał istnieć. Słyszeliście w ogóle, że zamknęli pewną stronę z serialami? O, orientujecie się w ogóle? Eee... Nie. Dobra, to... No, wiesz, my nie piracimy, więc... No okej, okay. bardzo dobrze. Więc, wiem. drodzy słuchacze, bo z pewnością bardzo, bardzo dużo osób z tego korzystało, więc IETV, e, czyli portal, w którym można było ściągać seriale, właśnie e, skończył, e, no... Sk skończył nadawanie w jakiś sposób e, te seriale słuchajcie to była strona na której się wchodziło i było wszystko tak jak na było wszystko oczywiście wywalone reklamami ostro wchodziło się i oglądało się online e, online e, te seriale e, no, w tym, no nawet była możliwość płacenia że nie masz reklam jak będziesz płacić czy tam były jakieś limity i bez limitów oglądasz i tak dalej i tak dalej więc niestety ale, ale już tej strony nie będzie podobno policja dwa albo trzy dni temu tam weszła i zrobiła im jazdę i to taką sporą jazdę poza tym słuchajcie zamknęli jeszcze stronę która się nazywała ekino.tv to też była strona głównie w sumie z filmami zamknęli jeszcze Filmex, to akurat tego nie znam i Zaluka.to więc to może też znacie tej strony też już nie ma więc słuchajcie, no pomału biorą się za tego typu rzeczy szkoda, znaczy szkoda i nie szkoda ja na iTV czasami wchodziłem Eee, nie ma alternatywy, nie, ma, nie macie żadnej alternatywy, Lu ludzie pytali się no dobra, ale, ale my możemy płacić za, za coś takiego, ale dajcie nam taką możliwość, ale nie ma, no takie możliwości nie ma eee, coś tam pomału, może na tej ipli e się coś tam dzieje, czy na tego typu innych stronach, ale ale nie, nie oszukujmy się no to jest słabe, tak by chciał wejść na, na stronę, obejrzeć swój ulubiony serial nie, nie wiem, nie dajmy na to y, o tej godzinie, o której on chce, ale nie ma takiej możliwości. Netflixa też w Polsce nie ma, więc, więc w ogóle to odpada. No te VOD czasami mamy te, dajmy na to HBO Go, gdzie możemy sobie obejrzeć na przykład e, Grę Tron, tak jak chcemy, tak na dobrą sprawę. No ale jednak tego jest stosunkowo zbyt mało na potrzeby ludzkie, a te są niestety duże. Więc jak słyszycie nie ma tych portali no zobaczymy, wydaje mi się, że kiedyś był Kinomaniak, właśnie później było te iTV. wydaje mi się, że po tym też się coś pojawi wcześniej czy później. No tak Hup... to jest z tymi stronami, tak, tak. na ich miejsce wiesz, 15 innych przyjdzie. Dokładnie tak, tym bardziej, że no z tego, co czytałem, a tam czytałem taki duży artykuł na, na ten temat, to tam zarekwirowali zarekwiowali... zarekwiowali... Nie, no, e, dużą ilość komputerów gotówki i tam szacuje się że to było na parę 10 milionów więc oni mieli niewyobrażalny hajs tego, więc nie wydaje mi się, że ktoś to zostawi i nie będzie chciał tego robić A, Dobra, to, to tyle jeśli chodzi o, ta, o takich ciekawostek, dobra to może yy, Tomku przejdźmy do tego co testowałeś, bo ponieważ myślałem o, o zakupie tego ze względu na to, że mam dwa telewizory i czasami chciałbym sobie pograć w drugim pokoju i nie przerzucać tej konsoli ee, więc powiedz mi jak to działa i czy to jest dobre, a mowa tutaj o PlayStation TV no PlayStation TV fajne, fajne ale też dziwne, no Powiem Ci, kupiłem to właśnie z tego jednego powodu, mam dwa telewizory i jak mi się nie chce już grać w głównym pokoju na PlayStation 4 chcę sobie się wygodnie rozłożyć w łóżku, powiedzmy koło dziewczyny, położyć się i pograć sobie troszeczkę jeszcze, w, załóżmy w Dragon Age czy inną gierkę, łączę się z PlayStation Remote i, i, i gram na drugim telewizorze. I to z jednej strony działa, a z drugiej strony nie działa. Bo po pierwsze, jeżeli chcesz, żeby to działało idealnie, żebyś nie miał żadnych opóźnień, to musisz to podłączyć kablem, bo na, choćby, nie wiem, jakbyś miał mocne WiFi, jak blisko te masz WiFi, będą zakłócenia, będą e, jakieś, jakieś glitche w obrazie, będzie to brzydko wyglądać, będzie to działać powiedzmy gorzej niż e, ta sama opcja na PlayStation Vita, bo, bo też mam też mam WiTE i porównując po Wi-Fi Wita lepiej działa, ale jak podłączysz to na kablu, no to powiem ci, działa to idealnie, masz, masz zero laga możesz grać w gry jedyny, jedyny minus to to jest to, że grafika, no to już nie jest full HD, jest troszeczkę gorsza grafika troszeczkę obraz jest wyblakły a możesz ustawić czy, czy ma być więcej tekstu, czy niżej tekstur, niższe tekstury i czy ma gra chodzić w 30 klatkach, czy w 60 klatkach jako gadżet za, za tą cenę, co teraz to stoi, to jak ktoś naprawdę lubi, lubi cały czas grać, kontynuować grę, nie kończyć po prostu, bo idzie spać i wyłączyć konsoli, tylko dalej grać, no to jest fajna sprawa. Tak jak Apple TV, tyle. Mhm. Wiesz co, bo, bo myślałem właśnie na ten temat, ty mówisz, że trzeba to połączyć kablem, ale kablem do konsoli? Konsole jest Nie, kablem do routera. routera do, do routera. Do tak. Urządzenie może się też połączyć, tak jak powiedziałeś, bezpośrednio z PlayStation 4, ale wtedy to naprawdę musi być bliziutko, bo jak masz ścianę pomiędzy Playką 4, a tym TV, no to już masz problemy, że tak powiem. Chciałem to rozwiązać w sposób taki, żeby połączyło się po Wi-Fi, a nie bezpośrednio z konsolą, bo szybciej łapię konsolę, to jest dziwne. Zasłoniłem PlayStation TV garnkiem w nadziei, że się połączy przez, wiesz, przez kabel, nie. I ja patrzę, Garnek spowodował to, że miałem lepszy zasięg na, na i po, po Wifi niż na kazu, nie? To... E, dobra, dobra. Weź, e, spoko, więc co, bo, bo myślałem, żeby to kupić, ale a, y, tam y, masz chyba niszczą rozdzielczor też, tam chyba. Jest. Jest jest niższa, właśnie 720p to jest obraz i to też nie zawsze, to wszystko zależy od Twojego połączenia z internetem, ale oprócz tego możesz odtwarzać na tym gry z pleki jedynki z PSP i gry z PSVity i powiem Ci, takie Final Fantasy 10 czy Freedom Wars spuszczane z karty pamięci działa genialnie, Jak, jakby to było stworzone od podstaw na tej konsoli. Mhm no wydaje, wydaje mi się ok czyli możesz mieć tam swoje konto a możesz przypisywać tam gry z Vity? E, tak, wszystkie gry znaczy nie, i to jest właśnie ten haczyk nie wszystkie gry z wity, które albo powiedzmy dodaj, dostajesz w Playstation Plus albo masz już jakieś zakupione mhm. e, to powinny działać mhm. powinny działać, jest lista gier, które działają jest lista gier, które nie działają na, na Sony, można to sobie zobaczyć ale gry, które działają, działają dobrze. O. Mhm. Powiedz mi, jaka jest cena tego urządzenia? Bo wiem, że one kosztowały, jak ja chciałem, to one kosztowały około 400, prawie 500 zł, chyba kosztowało. 400, coś. Dokładnie. No ale mówi, że teraz y, była obniżka chyba tego urządzenia. Ile, ile one kosztowały? Teraz... Ci mhm. teraz w sklepie na półce nowa, zapakowana, zafoliowana powinna kosztować od 239 do 249 zł, tak? Za używkę pewnie zapłacisz w granicach 150-200 zł. Więc widzisz, to jest cena jednej gry, a masz urządzenie, które nawet może spakować do torby i gdzieś tam pojechać sobie i do jakiegoś telewizora podłączyć i już masz jakąś konsolkę, tak? To jest ciekawe. Powiem Ci, że to jest ciekawe. Normalnie w tym są wejścia HDMI, tak? Tak, jest HDMI, są dwa porty USB, e, jest wejście na kartę pamięci, co trzeba zauważyć. Urządzenie ma 1 giga pamięci e, i jak załóżmy masz kartę, czy tam 16, czy mniejszą, jak włożysz, Aha. to nie masz 16 plus ten 1 gb, tylko masz po prostu tą pamięć wyłączoną. Czyli albo pamięć wewnętrzna 1 giga, albo pamięć zewnętrzna na karcie. E, idzie, idzie w ruch wtedy. To jest takie dziwne, nie wiem czemu, ale tak jest hmm. W sytuacji, w której od, odpalę to urządzenie, to mam normalne menu w konsoli, tak? Tak, masz normalnie takie same menu jak Witama. E, dodany jest tylko guzik, e, guzik do włączania i usypiania konsolki. Mm -hmm. Okej, okay. no dobra, myślę, że ja nie mam na ten temat pytania. Jacku, PlayStation TV? E, chcesz? dowiedzieć się, jakichś now, now, nowych rzeczy? Druga wita, więc nic więcej nie potrzeba o tym wiedzieć. No tak, w sumie tak, w sumie tak. No ja mówię, ja chciałem to używać tylko jako do drugiego telewizora, bo czasami ktoś tam po prostu śpią i chce sobie grać gdzie indziej, ale no przecież nie będę co chwilę konsoli przewalał. Ale widzę, że tylko i wyłącznie po kablu, a kabel tak średnio u mnie, a w Wi-Fi jest dosyć średnio, więc zobaczę jeszcze, zobaczę jeszcze, aczkolwiek faktycznie co na urządzenia jest już taka, jaka być powinna. Tak można, no za tą cenę można pomyśleć, wiesz, no. mhm. jest dużo gier na PlayStation 1 na, na PlayStation Portable i same PlayStation Vita, że nawet jakbyś nie korzystał z tej funkcji Remote Play, to i tak dużo dużo gier byś ograł na takiej konsolce za 200 zł a, a myślę, że że są na to klienci i będą. Mhm. E, dobra, e, dobra słuchajcie no to tyle jeżeli chodzi o PlayStation TV więc Tomek jak słyszycie jak najbardziej poleca e, bierzcie jak macie możliwość e, jedziemy do tematów kulturalnych, słuchajcie powiem o planszówce. dawno nie mówiłem o planszówce, już ponad miesiąc to prawie dwa miesiące więc powiem o kolejnej plaszówce. Tych plaszówek oczywiście mam bardzo dużo, więc powiem teraz o. Słuchajcie, o, o mojej ulubionej plaszówce. Tak, na dobrą sprawę. To jest, słuchajcie, to jest jedna z dobrych plaszówek, które grałem jako pierwsze. Słuchajcie, to jest w takim pierwszym top 3 najlepsze plaszówki w życiu, jakie grałem. A grałem w dużo plaszówek. Teraz chyba ma, jest piąta na świecie na Board Game Geeks, na stronie, którą w sumie. Trochę się interesuję i stamtąd biorę te planszówki i je ogrywam. Słuchajcie, Puerto Rico. O tej planszówce będę mówił. Puerto Rico, gra planszowa już ma z 20 lat, 20, może 25. Jest stosunkowo starsza, ale, ale system dalej jest świetny i dalej się sprawdza. Słuchajcie, gra od 3 do 5 graczy. Kojarzy mi się z Tropico. Mamy swoją wyspę, na której mamy budynki. Mamy różne plantacje różnych upraw, mamy kolonistów. Tam są, są, są to czarne pionki, więc ja zawsze mówię, że to są murzyny. I cała opcja polega na tym, żeby mieć produkować uprawy, które w danej w jednej turze wrzucamy na statki. I te statki sobie zabierają te uprawy i my dostajemy punkty zwycięstwa. Ogólnie. Gra trwa około półtorej godziny, składa się w zależności od tego ilu jest graczy, ale dajmy na to, że składa się z sześciu różnych rund, w której w jednej rundzie sadzimy plantacje, w drugiej rundzie umieszczamy kolonistów, czy to w plantacjach, czy w budynkach, żeby to wszystko funkcjonowało, w trzeciej rundzie budujemy budynki, w czwartej rundzie mamy market, w którym możemy sprzedawać nasze surowce, które zrobiliśmy, w piątej rundzie możemy zrobić, e, możemy produkować te surowce z tych plantacji, które już mamy. W szóstej rundzie możemy wysyłać te nasze surowce na statki, dzięki czemu mamy punkty zwycięstwa. E, słuchajcie, interakcja jest stosunkowo duża, ponieważ mamy, dajmy na to, pięć rodzajów surowców. Każdy z graczy produkuje coś innego, a tylko trzy statki. Na każdym statku może być jeden rodzaj surowców. I na przykład jak mam sześć e, znaczników kukurydzy. I mam tylko trzy statki do załadowania, więc zapełniam jeden statek kukurydzą i w tym momencie moi e, e, moi przeciwnicy mają, mają tylko dwa statki, w które mogą włożyć swój, swój surowiec. I suma sumarum, na przykład ostatni prze, przeciwnik nie ma już statków, nie ma już miejsc i nie może dajmy na to włożyć kawę do statku i w tym momencie kawa mu się niszczy i traci to wszystko i ja zdobywam punkty zwycięstwa słuchajcie, gra jest bardzo fajna, gra jest bardzo prosta, jest zajebiście prosta my wybieramy turę, który chcemy robić więc mamy wielkie spektrum możliwości ponieważ możesz roz, roz, że tak powiem zaplanować całą swoją kolejkę wstecz i wiedzieć po prostu co będziesz robił w danym momencie słuchajcie, no co, e, rysunki są bardzo fajne no mówię, to jest takie trochę tropiko takie tropiko tylko, że planszówka e, są duże fajne rozszerzenia do tego e, bardzo przyjemna gra bardzo fajna jeśli chodzi o, e, o wejście do w ogóle jakichkolwiek planszówek Ta planszówka jest taka dajmy na to średnio zaawansowana ale wejście ma stosunkowo proste wydaje mi się, że po jednej grze e, każdy złapie zasady i już będzie mógł naprawdę fajnie rozchmieniać w tej planszówce, bo dużo w niej nie trzeba, ale po większym czasie zobaczycie, jakie ma bardzo fajne możliwości. I słuchajcie, ona jest o trzech graczy, ale, ale ja zawsze mówię, że planszówki to jednak czterech. Czterech graczy to jest zawsze optymalnie. I w tej planszówce jest tak samo. W trzech gra się źle. Źle po prostu. Gra, gra się stosunkowo słabo i jednak, jednak najlepiej w tego typu planszówki gra się... 4 osoby. Słuchajcie, planszówka kosztuje. Ja zaglądałem 130 zł, jakieś, nie wiem, z 5 lat temu pewnie. Ona jest stosunkowo tania. Myślę, że dalej będzie trzymała te 129 zł, 139. i Jak najbardziej polecam, polecam, polecam, bo to jest dobra planszówka i ona dalej jest w top 3, nie wiem, ale w top 5 na świecie na 100%. Jest uznana, dostawała dużo nagród i jest świetna. Więc Puerto Rico jak najbardziej polecam Wam, drodzy słuchacze. I słuchajcie, na zakończenie będziemy... A, słuchajcie, macie jakieś pytania o Puerto? O Puerto Rico może? Sorry, że tak przyjechałem. O planszówkę? Nie, bo ja nie mam z kim grać w planszówki. Aha. Z dziewczyną możesz. Z dziewczyną w końcu. Ale akurat w to nie pograsz dziewczyną. Bo jest na trz trzech graczy w sumie. Jacku, masz jakieś pytania do Puerto? Nie, w sumie nie. W sumie nie. Dobra, więc słuchajcie i na za sam zakończenie będziemy hejtować. Dzisiaj wyjątkowo ja nie będę tego robił, tylko będzie robił to mój gość. Hmm. Eee, dobra, to zanim ja w ogóle zacznę hejtować, to żeby tak aż nie było źle, to powiem, co jest dobre w Nintendo Wii U, dobra? Dobre w Nintendo Wii U jest to, że ona ma te dwa ekrany, to znaczy się Pat ma ekran i to jest naprawdę super grafika w grach, w grach ekskluzywnych też jest no jest jedyna, jedyna w swoim rodzaju i to też jest na plus um... I też jedną fajną sprawę, czego nie zobaczycie na konsolach tych takich standardowych, PlayStation 4 i tak dalej, to jest to, że tam cały świat jest uprzejmy. Tam nikt Ci nie powie, co Twoja mama robiła wczoraj z nim wieczorem i takie inne sprawy. Tam każdy się uśmiecha. Jest taki MiWare, taki, taki powiedzmy Facebook na, na, na Nintendo i tam możesz swoje wpisy umieszczać, zdjęcia z gier i ludzie tam Ci lajkują te zdjęcia, mówią o jak fajnie i to... Ty czegoś takiego nie widziałem i nie zobaczycie czegoś takiego na PlayStation. Tam każdy jest miły, uprzejmy i cię nie wyzywa, więc to, to za to trzeba plusika dać, tak? A teraz pojadę. No kurde, kto wymyślił taką krótką baterię w tym padzie? To wszyscy narzekają na PlayStation 4, że ma pada, który trzyma, 4 godziny trzeba ładować. Dobra, pada od czwórki trzeba ładować, ale u Padleta od Wii u, to trzeba trzymać na kablu cały czas, bo nie ma, nie ma po prostu opcji. Tam bateria 2 godziny trzyma i, i nawet nie ma opcji, żeby wyłączyć ekran. No, tak, no to jest po prostu jakaś kpina. Wszyscy mówią, że na Nintendo Wii nie ma paczy, że tam jest czysta rozgrywka gry Piękne, fajne, jak to? Słuchajcie, wyobrażacie sobie opcję, że Wii U uruchamiało mi się za pierwszy razem dłużej niż Xbox One, tam patrzcie ściągał mi prawie dwie godziny, tam żeby włączyć konsolę musiałeś poświęcić dwie godziny i patrzeć się w ekranik jak leci słupek to jest po prostu coś niesamowitego cała konsola działa Działa tak jak, jak Jezus, ona nie działa. Tam wszystko się wgrywa, tam na wszystko trzeba czekać. E, słuchajcie, nie wiem kto wpadł na patent taki, że jak wchodzicie do e-shopu, czyli sklepiku w Nintendo Wii, macie... Koło takie jak jedno ręki i musicie klikać A, żeby zastopować obrazki. Ja na początku patrzę na to i myślę sobie, kurde, o co tu chodzi? Jak, jak trafię, trafię trójkę, to wygram, to wygram jakieś półkciki, będę miał grę za darmo. Nie, to po prostu klikasz, żebyś nie widział, ile czasu musisz czekać, aż ten menu się włączy. Tak, Kończycie grę, wychodzicie, czekacie. Włączacie znajomych, czekacie. W, włączacie jakąkolwiek rzecz, musicie czekać, czekać, czekać, czekać. Ta gra jest dla ludzi naprawdę... Dla, dla ludzi naprawdę z nieograniczoną ilością czasu. Szybkość działania tej konsoli też nie powala. Ale co też jest smutne, to Nintendo Wii, gry ekskluzywne od Nintendo, ale w tym sklepie nie ma żadnych gier. No, przeleciałem ten sklep trzy razy i nic mnie nie zainteresowało. Naprawdę, jeżeli ktokolwiek narzeka na, na to, że nie ma gier na nowe generacje konsol, no to niech kupi sobie Wii U. Będzie po prostu kochać, ubóstwiać swoje PlayStation 4 jak nikogo innego i żadną inną konsolę nigdy, tak? Interfejs, interfejs tej konsoli to jest po prostu czysta, kolorowa Japonia i, i z myślą robiona o dzieciach. No po prostu tam wszystko się do ciebie uśmiecha, e, śpiewa, e, skacze, chodzi, biega. Po prostu niesamowite. A po co tam, jak ci przerwę bo mówić, że w sklepie nic ciekawego nie ma, ale w sklepie możesz kupić to samo, co w pudełku, tak? No nie do końca, nie do końca. Z czyli, tego, co widziałem... czyli na przykład te dwójki nie mogę kupić w sklepie? Ja z tego co widziałem to nie, nie, nie, nie wiem nie wiem, czy nie, nie wiem, czy znalazłem, ale widziałem tylko bajonetę pieszą. No Może, Może źle patrzę, bo mam sklepik na polski rejon mhm. i na przykład jeżeli chodzi o wirtualną konsolę, bo tam można odpalać wsteczną kompatybilność, mhm. to jeżeli chodzi o na przykład o Nintendo 64, no to masz dwie pozycje. Mario 64 i Donkey Kong 64. A gdzie mhm. są wszystkie Zeldy? Gdzie jest Donkey Kong? Gdzie, gdzie, gdzie jest Star Fox? No to jestem zdziwiony. No, jest mało tych gierek. A jeżeli chodzi o ceny de gier, no to za takie, za takie Mario Kart 8, no to 240 zł musisz zapłacić, tak? W sklepie. Więc Tak, w sklepie mm -hmm. sklepie internetowym, tym e-shopowym. E mm -hmm. Więc no to jest dziwne. E I jeszcze dwa takie punkty sobie, które wy wyhaczyłem. To Wszyscy się naśmiewają z biednego zasilacza od Xbox One, że to cegła i można człowieka zabić tym. Słuchajcie, Nintendo Wii U wcale nie jest, daleko, daleko nie pada, tak? Ona ma dwa zasilacze, jakie dwa razem złoczycie, no to macie jeden zasilacz od Xbox One. I tu jestem zdziwiony, bo nikt o tym nigdy mi nie powiedział. Eee, tak konsola... ma dwa zasilacze, tak? Tak, no bo musisz jakoś tego Padleta ładować. No przecież mówiłem, że na kablu graż w niego, więc więc musisz mieć osobny zasilacz do tableta no, no, no, Padleta nie, nie, nie. i osobny, osobny zasilacz do konsoli. I no. Konsola jest głośna. Boże, ona jest naprawdę głośna. Ludzie mówią, że coś tam słyszą jak PlayStation 4 buczy i, i trzeba oddać to wtedy na serwis, ale jakby Nintendo Wii U wzięli, to pewnie musieliby słuchawki zakładać. No naprawdę ta konsola jest głośna. To, to też jest zdziwione. No Jest głośna, powolna, ciężka. W skrócie cofnąłem się o jakieś 5-6 lat do tyłu, jeżeli chodzi o, o, o, o użytkowanie konsol, o, o, o zabawę. Eee, I to jest tyle o sprzęcie, tyle o haterzone na Nintendo Wii U, bo gry ma fajne, ale sam sprzęt jest tak niedorobiony, że to aż głowa boli. I w tym momencie kocham moje PlayStation 4 i kocham mojego Xboxa, wiecie? Mhm. Wiesz to... co, bo Tomek, bo ostatnio, zresztą wszędzie była jakaś taka opcja, że Ka każdy by sobie sprawił by miło. Eee, tak. Ze względu na to, że no wiesz, no co innego, kurde, no ile można grać w Call of Duty, Assassin'y itd. i tak dalej. I te Mariany, kurde, no na Marianach się wychowaliśmy tak na sprawę. Dokładnie. No i, i właśnie ty to zrobiłeś, ty ją sobie kupiłeś. Zrobiłem to. Zrobiłem. I teraz tak... I... No, no. No i, i właśnie mówię, oddzielmy gry i oddzielmy sprzęt, bo... No tak, tak, gry, ale... Jak... No, no mów, mów kontrolę, Bo nie, bo, bo, bo chodzi mi o to, widzisz, ja bym sobie, kurczę, no, tak, ludzie mówią o tym Marianie, nie, ja patrzę na przykład na tego Donkey Konga nowego, kurde, fajne to jest. I można sobie pograć z kimś, e, super. I powiem Ci, że czasami przydałoby mi się pograć coś takiego, a takich gier nie ma na, na tych naszych konsolach. Jeżeli są te indyki, to te indyki są słabe jakości, które dostajemy w plusie, e, które w ogóle są tragiczne, Wr wręcz tragiczne i nie ma takiej, wiesz, bo to jest... Słuchaj, jak grasz w nowego Mariana, to, to jest naprawdę dobrze wykonany produkt, to jest dobrze wykonana gra i w to się gra zajebiście przyjemnie. Ja tak sam pomyślałem, kurde, no, no kupimy sobie kiedyś te Wii U, więc ty to zrobiłeś, ty masz wszystkie konsole w domu, więc teraz mi możesz powiedzieć, czy tak jak na przykład ja chcę kupić sobie i sobie pograć dajmy na, na, na dajmy na to w tego Mariana, czy powinienem to zrobić dalej, czy jednak e, trochę zawiodłeś się Wii U i w sumie gdybyś wiedział, to byś nigdy w życiu te, tego nie zrobił, aczkolwiek chyba mam wrażenie, że miałeś podobnie do mnie. Ja Ci powiem tak, jak, jak ja decyduję się na zakup nowego sprzętu, to zanim kupię ten sprzęt, spędzam bardzo dużo czasu na przeglądaniu recenzji, czytaniu o tym sprzęcie. Jeżeli jest możliwość przetestowania go osobiście, robię to e, zanim zanim kupię, tak? zanim taki wydam pieniążki na sprzęcie i chcę być pewny, co kupuję. E, I w przypadku iu byłem pewny, co kupuję przez te wszystkie zachwalania, opowiadania ludzi, którzy tą konsolę mają. I mm -hmm słuchając takich ludzi odnosiłem wrażenie, że naprawdę na tą konsolę jest mało gier, jest, są specyficzne gry, ale te gry są tak kozackie, że wystarczą 2-3 pozycje i naprawdę zapominacie o konsolach obecnej generacji. Z drugiej strony jednak słyszałem, że i też takie chodziły, chodziły powiedzmy komentarze, tak ludzie mówili, że mając w domu konsolę obecnej generacji PlayStation 4, PlayStation Xbox One warto mieć jeszcze Wii U, bo doświadczycie czegoś innego i ta druga grupa miała więcej racji, racji, że tak powiem ta konsola jest dla fanów Nintendo to, to trzeba sobie na starcie powiedzieć, bo taki gier tak jak powiedziałeś, nigdzie indziej nie zobaczycie nigdzie indziej nie pogracie ale nie wiem czy, czy nie wiem czy nie czy, wiem czy, czy powiedzmy przesiadka z PlayStation 4 na Wii U to jest dobra opcja, tak jako główna konsola no może jako główna nie, jako dodatek Wiesz, no, ja myślę raczej o, o dodatku, tak? Bo faktycznie, no, e, mówię, od czasu do czasu pograbym sobie w coś takiego, tak? W, właśnie w takiego Mariana. I tylko czy jest sens teraz to kupować? Ile dałeś za Wii U? Bo chyba one są teraz za, strasznie tanie nie chcę mówić ile dałem bo dałem na nową ze sklepu tak? to nie jest używany sprzęt, to jest nowka aha, dobra, ale z tego co, z tego co wiem to ona chyba poniżej tysiąca teraz stoją. no dałem powiedzmy powyżej tak, powyżej dałem no, no, no. Znaczy, i kurczę, się boli boli, się podczymy, bo, bo, no właśnie, widzisz, pierwszy raz nie posłuchałem się rozsądku i posłuchałem się yy, posłuchałem się ludzi którzy tą konsolę mają i ją chwalą a no co tam to ma się jest... powstać takiej konsol jak ona się nawet nie grzeje o właśnie grzeje się? Wiesz co, poczekaj zaraz ją dotknę Nie. nie. i taka wiesz, to no, normalna temperatura no, no, na konsolę. No, tam, tam nie ma co się wsuć te konsoli, więc wiesz, e, wiesz bo e, tutaj w Anglii pamiętam są jakieś tam wersje chyba z małym dyskiem bardzo. I on, on o a... właśnie, dobrze, dobrze, ci przerwę, ale to jest bardzo ważna rzecz. No. E, są dwie wersje Wii U, jest wersja 8 gigowa i jest ta wersja premium 32 giga. Mhm. E, chodziło mi przed zakupem, żeby nie mieć problemu z dyskiem, żeby nie mieć problemu, że chcę coś ściągnąć, a nie mam pojemności muszę to usuwać, więc poszłem w tą większą wersję 32 giga a tak na spokojnie jak sobie troszeczkę poczytałem i ogarnąłem temat to okazuje się, że spokojnie można brać 8 gigową wersję, możecie do tego podłączyć dysk twardy, możecie podłączyć pendrive'a, możecie włożyć do środka kartę SSD i to wszystko będzie działać jako normalny dysk, więc też nie warto iść w tą opcję 32 giga jeżeli chcecie posmakować tych g tak i nie jesteście pewni czy ta konsola u Was na dłużej zostanie no ja no mhm. na a razie yy... jestem w trakcie testowania tak, więc... no tak, a no... różnica cenowa? Eee, to jest około chyba 60 ee, złotych 60 zł? tak wersja ja 8 60. giga 829 ja złotych wersja 32 giga 899 złotych no dobra 70 zł różnica aha no to to, no, to, no to to to Tomek dał więcej bo on dał z grami a to są golasy ja dałem dużo Aha. Tak. aha golasy. no właśnie wiem że zajebiście tanio kosztuje ta konsola Mówię, w Anglii chyba 150 funtów e, golas, golas, fakt faktem golas, ale no to 750 zł, no to słuchajcie, no to już można sobie sprawić, no to są 4, 3, w sumie 3 gry, 4 gry, no prawie, ale już masz konsole nowej generacji, dajmy na to. E, po, powiedz mi jeszcze, tą orientujesz się, ile pad kosztuje? Bo ten pad wydaje mi się drogi strasznie. 180 zł. Znaczy z tego co wiem, to nie, oddzielnie A, to 100... chyba nie sprzedają tych padów, jeżeli chodzi o używki. To, to tak jak Jacek mówił od tych do 250 tak to stoi. A możesz tylko jednego mieć podłączonego yy, jednocześnie, tak? To nie możesz tak mieć dwóch padletów podłączonych. W ogóle kto wymyślił, kolejny hej, kto wymyślił słowo padlet? Kurze, to... No. Ale czekajcie, a ja chcę zagrać z osoby, osoby to co? No to druga osoba musi kupić sobie oczywiście Wilota, Kolejna nazwa z dupy. <głos> Czekaj, tak. jak chcecie sobie zagrać z dziewczyną w Mariana, dajmy na to w dwójkę, to ona tak. musi sobie kupić innego pada, którego ja będę używał? Oczywiście, bo to jest Nintendo. Musisz, musisz kupić sobie pada czyli tego Wilota, czyli ten pilot od Wii U, od Wii przepraszam Wii od Wii ale w ogóle i wtedy tym możesz gra, grać. Tym się gra bez dzień, a nie nie, mo, nie mogę grać normalnym padem. Możesz dokupić jeszcze pro kontroler, tak zwane to i to wtedy połączysz i grasz, ale jest niektóre gry mhm. e, na samym Wii U jest e, Wii U Club, tak? Tam są gry sportowe, golf, e, kręgle. Mhm. Do tego żeby zagrać też musisz mieć Wilota. Nie możesz tym oryginalnym zestawu e, padem zagrać w to z wyświetlaczem tylko musisz mieć dodatkową wilota. To jest dla mnie po prostu pomysł z dupy, bo to, to, to no, jest, tego nie, nie da się ogarnąć. Kupujesz sprzęt, który powinien być gotowy do podłączenia do telewizora i ogrania w gry, które są na niego. E, a ściągasz grę, do której musisz mieć dodatkowe akcesory. Tak samo jest sprawa, bo Wii U jest też kompatybilne i możesz sobie włączyć gry z Wii, z, Wii, z samego Wii, mm -hmm. ale musisz mieć nonchaka i musisz mieć wilota, więc dodatkowe koszta idą do góry. No, poleciałem z hejtem, bo jestem strasznie zawiedziony z tą konsolą, ale wiem, że jak już leci do mnie Wind Waker Zelda, gra, którą grałem na GameCube i byłem strasznie zadowolony z niej, po prostu hicior. Mhm. Jak ta gra do mnie przyjdzie w HD, myślę, że, że troszeczkę zmienię zdanie o doświadczeniach z, z obcowaniem z tej konsoli, bo naprawdę ten drugi, drugi ekranik dużo wnosi i te fajne funkcje dużo wnoszą i gry są rzeczywiście inne, ale jeżeli chodzi o sprzęt, to zdania nie zmienię. To jest tak, tak zacofany sprzęt, jeżeli chodzi o, o standardy w tym momencie, że nie zmienię zdania. Nawet jak, jak będą tam gry, które zmiotą Play 4 i wszystko, komputery z powierzchni ziemi, to ten sprzęt, trzeba powiedzieć prawdziwie, jest niedorobiony. Się czujecie po prostu jakbyście 5 lat się cofnęli do tyłu. tak? To jest mhm. taki poziom. No PlayStation 3 było lepiej rozwinięte niż, niż w tym momencie Wii U jest, tak? jeżeli chodzi o, o interfejs o użytkowanie, o, o funkcje mm -hmm. e, no cóż e, spoko, w, ja akurat nie będę się spieszył z zakupem tego i tak bym się nie, nie spieszył, nawet jakbyś mi o tym nie powiedział, ale teraz to w ogóle już się nie będę spieszył E, dobra, więc słuchajcie, myślę, że pomału możemy kończyć e... No ja, ja, jestem, ja jestem ciekaw jednej rzeczy ja jestem no. ciekaw jakie zdanie mają, mają słuchacze na ten temat tak? ja bym z chęcią posłuchał ludzi którzy posiadają i korzystają na co dzień z, z Wii U, żeby mi poradzili jakieś fajne, naprawdę fajne gry albo powiedzieli na co mam przymknąć oczy a na co zwrócić uwagę, żeby się bawić z tym sprzętem i chciałbym też posłuchać albo przeczytać komentarze ludzi, którzy, którzy tak właśnie jak ty zastanawiają się z zakupem i co sądzą o tym, no bo Ciężki temat z tą konsolą jest, jak dla mnie, w tym momencie. Ja myślę, że każdy, e, w sumie użytkownik, wydaje mi się, że każdy w Polsce, który, który, który ma konsolę, to raczej wszyscy mają i Xboxy. A Wii U, mimo wszystko, chyba każdy będzie traktował jako dodatek. Chyba, że e, mało gra, bardzo mało gra. To, to tak, to tak. Ale wydaje mi się, że taki w miarę normalny gracz raczej jest na bieżąco z grami i no, na Wii U to nie może być główna konsola. To musi być zawsze jako dodatek. E, chyba, że ja mówię, jest totalnym casualem. E, Jacku, ty, ty planowałeś kiedyś brać Wii U? Będziesz kupował go w końcu? Dalej planuję. Nic się nie zmieniło. A, o, czy I co będziesz od Jacku, razu... Jacku, Jacku, możemy się dogadać. Mów ile i wysyłam ci podstaw. <głos> <głos> Najpierw e, muszę no skończyć tak. katować PSA 4. Którego e, mam a, od premiery Bloodborne. A, a w, ja, jakie dwie gry, albo trzy gry Jacku, na start byś od razu brał do, do Wii U? Hmm. To jest dobre pytanie. Hmm. I właśnie to jest to: Patrzycie, w internet jest tego masa Mario. Czy Wii U ma Zelda. blokadę regionalną, czy już z Dieli? Ma, z tego co wiem, ma. Nie zagłębiałem się zbytnio. No, z, z Japonii nic nie zagrasz, sorry Jacku. To trochę lipa. No to trochę lipa. No na pewno Xenoblade, Kse, tak? Chronicles tak, X. Jak podstawa. wyjdzie, to na pewno to jest dla Ciebie gra. Tak samo dla mnie, ja na to czekam. Tak samo Nowa Zelda. Eee, myślę, że też by Ci się spodobała. Też na to czekam. Eee, I to są gry, które dopiero wyjdą, nie? Więc to jest kiepsko jak na konsolę, która jest 3 lata na rynku. A wszyscy, którzy mówią takie... Bajoneta 5... bym zagrał i tak. Właśnie, bajoneta fajna, bajoneta 1, 2, Super Mario, Mario World 3D, e, Zombie... -y. Zombie, u, Captain, Toad, Wind Waker, tak? to są takie gry, które wszystkie polecają, wszyscy polecają i to są dobre gry. Eee, mam nadzieję, że spędzę dużo czasu z tym Wind Wakerem, tak jak było to na GameCube, a. ale ostatnio zacząłem się właśnie zastanawiać, gdzie są te gry Nintendo, gdzie jest Animal Crossing, gdzie jest, gdzie jest Star Fox, gdzie, gdzie, gdzie jest jakiś e, Pokémon, czy no, no wszystko, z czego słynie Nintendo, no przecież to by się sprzedało. No. Ja nie, nie wiem, oni powinni się skupić na robieniu gier, a nie robieniu tych figurek ani, bo widzę, że wyczuli pieniążki i się na tym skupili. Bardzo możliwe. Być, albo być może już niedługo będzie nowa e, konsola. Nowa konsola, dokładnie. E, dobra, dobra. E, dziękujemy Ci Tomaszu za przyjście do nas do studia. Było nam bardzo miło. E, fajny content nam dzisiaj przygotowałeś. E, w razie ja tak. czego będziemy dzwonić i, i, i Cię... Tak jak sam... mówił, tak jak zawsze fakturę wystawimy na ten sam numer, nie? Dobra, Żeby, dobra. Tak jak... No, dokładnie. Spoko. Dobra, więc dziękujemy Ci Tomaszu. Słuchajcie, wpadajcie oczywiście na padportal.pl. Tam jak zwykle Jacek pisze dosyć ciekawe artykuły, recenzje i różnego tego typu rzeczy poza tym oczywiście wchodźcie na naszą stronę bezimienny.pl, piszcie do nas maile na które oczywiście cały czas odpowiadamy i wpadajcie do, na Facebooka do nas, bo tam co chwilę coś, co chwilę, na pewno co tydzień coś piszemy przynajmniej o nowym odcinku, więc słuchajcie, no kończymy, 32 odcinek ze mną był właśnie nasz gość Tomek Zawadzki no hej dzięki z nami był standardowo Jacek Kaleta no na razie i oczywiście ja prowadziłem Christian Kender Słuchajcie, no, widzimy się już w 33 odcinku za tydzień. Więc trzymajcie się. Ja jeszcze na koniec powiem, że Duda z Komorowskim, no to ja nie powiem na kogo stawiam, ale mam nadzieję, że coś się zmieni. Więc trzymajcie się. Cześć.